Dzieje szesnasty rozdział. Będziemy czytali od szesnastego wiersza. Nie wiem, czy zaglądaliście w międzyczasie na mapę. Ja patrzyłem dzisiaj na tą, na tą podróż Pawła, gdzie oni tam szli, takimi tam terenami przechodzili. No, kawał drogi. Naprawdę całą właściwie Azję Mniejszą oni przeszli, Całą właściwie Turcję tam przeszli. Tam, tam gdzie te kolonie greckie były, bo Grecy tam kolonie zakładały. Tak, Z Antiochii, z, tam, z Syrii, z północy przeszli wybrzeżem i tam właśnie przez e, Tars, gdzie Pan pochodził i dalej przez Turcję, w górę, aż do Europy, wysoko tam właśnie do, do Filipii, tak, do Macedonii. Także naprawdę to jest jest tak tysiąca kilometrów, kawał drogi, szczerą drogą, długi I w, w, wygląda, Ufa, że większość, niż na tak? że szli. także to naprawdę wielki, A wielki taki kawał taki drogi, taki, 628 km Polski. Ha, no, ja jeden dzień przeprowadzę. <laughs> <i, laughs> już mam. Do... <laughs> no i widzieliśmy, że, że na początku, jak trafili właśnie tam do Filipi, nawet tam nie było synagogi najprawdopodobniej, bo zazwyczaj wszędzie wcześniej, gdzie Paweł doszedł, to wchodził do synagog, a tutaj wygląda, że nawet nie było synagogi, tylko było jakieś miejsce modlitwy nad rzeką, gdzie były jakieś kobiety zgromadzone i tam najwyraźniej oni wyglądając pewnie też jak tacy żydowscy nauczyciele od razu, gdzieś, gdzieś to było, no to inne czasy, inne w ogóle realia, ale tak na to wygląda, że tam te kobiety słuchały i Pan otworzył serce tej Lilii, która uwierzyła i też zaprosiła ich do swojego domu, także... Widzimy tutaj jakiegoś kolejnego dnia, gdy szli na miejsce modlitwy w wierszu 16, że wyszła naprzeciw nam, pisze tutaj już Łukasz, jest obecny, zauważyliśmy, że zmienił się też zaimek osobowy. Już nie jest oni, ale jesteśmy my. I tutaj też czytamy, wyszła naprzeciw nam pewna służąca, czy dziewczyna, tutaj różne są tłumaczenia tego słowa, mająca ducha wieszczego, dosłownie tam jest takie, takie, taki techniczny termin użyty, duch pyton. To był taki duch związany z kultem w niedalekiej świątyni, Także tutaj Łukasz wcześniej, zawsze mówiąc o, o tych duchach nieczystych i tak dalej, używa takiego ogólnego terminu, ale tutaj właśnie y, używa takiego terminu no, nie ogólnego, tylko właśnie takiego techni technicznego, y, który właśnie mówi o, o, o takim y, duchu z, z wieszczym, w duchu właśnie związanym z pewnym konkretnym kultem. Także no, jest to takie znaczące tutaj, że, że ta dziewczyna gdzieś miała coś takiego. I zobaczcie, czytamy, że ona wieszcząc, czyli właśnie zaprzepowiadając różne rzeczy, z, wykładając jakieś tajemnice, przynosiła wielki zysk swoim panom, czyli nie brakowało klientów na takie usługi i pewni ludzie, których ona była właśnie służącą, niewolnicą tych ludzi, wykorzystywali ją, tej jej nadprzyrodzonej jakieś zdolności czy właśnie opętanie wręcz tym, tym duchem. Przynosiła im wielki zysk czyli na takiej fałszywej religijności, duchowości mhm. można się nieźle dorabiać. I dzisiaj, jak wiecie, też nie brakuje takich różnych usług, u, u, jak to nazwać, usług, tak? Mhm. Y, różnych wieszczów, różnych Różbitów. przepowiadaczy, jakichś wróżbitów. Mhm. I widać, że i dzisiaj cieszy się to nawet Karuszyna, w naszym religijnym tak? kraju dużym powodzeniem. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Przez telefon nawet... Tak. Hmm. Telefon, internet, różne stacje telewizyjne mają swoje kanały. O, już, Także tak. różnymi sposobami gdzieś... Wiadomo, wielu jest takich pewnie zwykłych oszustów. Hmm. Niekoniecznie oni wszyscy są opętani hmm. i, i prowadzeni hmm. przez jakieś duchy. Natomiast tutaj ta dziewczyna ewidentnie miała ducha wieszczego. To jest wyraźnie tutaj stwierdzone, więc to nie była jakaś oszustka, to nie, była jakaś, tylko nie był jakiś cyrk taki duchowy, tylko faktycznie mamy tutaj do czynienia z osobą, która miała takiego właśnie jakiegoś złego ducha. I ona, zobaczcie, chodziła za Pawłem i za resztą jego Kompanów podróży, i wołała, mówiąc: Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego, Aha. którzy głoszą nam drogę zbawienia. I czyniła to przez wiele dni. Wow! Jak to rozumieć? Jak to ugryźć, że kobieta mająca jakiegoś ducha pytona, jakiegoś wieszczego, demonicznego ducha takie rzeczy rozgłasza. Jest to ciekawe? Była pod wpływem Ducha Świętego. Że... No właśnie nie był to Duch święty. Zdecydowanie nie, nie. był. Więc to nam pokazuje, że diabeł demony i mogą demony hmm. mogą posługiwać się prawdą. Hmm. Mogą Zwieść. bardzo często mówić rzeczy, które brzmią hmm. identycznie jak te, które głoszą jego prawdziwi hmm. zwiastuni, pełni hmm. Ducha Świętego. Więc to jest, myślę, jeden z takich znamiennych przykładów, który powinien nam dać do myślenia, że to, że ktoś ma ducha zwodniczego, czyli jest zwodzicielem, niekoniecznie musi kłamać w każdym przypadku. Kwestia jest ducha, z jakiego przemawia. Zobaczcie, że jak Pan Jezus chodził po ziemi, wiele demonów wyznawało go, jest synem Boga. Mówiło, że jest świętym Bożym. Więc nie było tak, że one kłamały na jego temat. Owszem, Pan Jezus nigdy nie przyjmował ich świadectwa, tak jak Paweł nie przyjął świadectwa tej kobiety, ani jego tutaj współtowarzysze. Więc to jest też znamienne, że oni rozpoznawali, że to nie jest z, właśnie z Bożego Ducha, chociaż mówili prawdę w cudzysłowie, ale można mówić prawdę, ale w takim duchu, z takimi właśnie, widamy, widamy. z takim właśnie jakimś, no z innym duchem. I to jest, myślę, coś, co powinniśmy mieć się na baczności. Że nie tylko kiedy słyszymy kłamstwo, wtedy wiadomo, jeżeli coś jest kłamstwem, coś jest jakimś oszustwem, odstępstwem, no to jest nam łatwiej to rozpoznać. Nie? Wtedy wiemy, że no, diabeł jest ojcem kłamstwa i wszelkie kłamstwo pochodzi od niego. Natomiast tutaj mamy przypadek osoby, która wydaje się mówi prawdę i mówi takie rzeczy, zobaczcie, znamienne, tak? Głoszą nam drogę zbawienia. Mm. Czyli wydawałoby się, no naprawdę, taka pomocna tutaj, nie? Tak, tak. <głos》> ale, ale Paweł i jego towarzysze nie byli wcale uradowani tym, tylko czytamy, że byli udręczeni. Paweł udręczony. Zmęczony. To, to, to, ta, ta ich, to, to jej mówienie nie przynosiło zbudowania, nie przynosiło życia, nie przynosiło jakiegoś pożytku, tylko przynosiło udrękę. I nie wiem, czy się zetknęliście z takimi właśnie ludźmi w Kościele, którzy niby mówią coś nawet z Biblii, ale to po prostu nie tak. buduje. To, to męczy, to jakieś jest takie... Niby mówią, nie można powiedzieć, że coś kłamie. Poprawne no. no, no, no. rzeczy, ale dziś tego ducha mają takiego, że że męczą duszę, że, że udręczą Cię. Tą Biblią Cię udręczą nawet. Mogą Ci cytować wersety z Biblii tak, że jesteś udręczony. Nie wiem, czy kiedy zetknęliście z takimi ludźmi, ale tacy ludzie są, więc tutaj jest ważne, że apostołowie rozpoznali, że to jest zły duch. Chociaż hmm. mówiący, zobaczcie, niby prawdę. No, hmm. Pytanie bo oni głoszą wam czy nam drogę zbawienia? Bo no ja tutaj mam nam, nam. nam. A my mamy wam. No mnie też jest. Na... Oni głoszą na wam drogę tam zbawienia. Tam jest, tam jest, że jej wam, no, wam, a mam. nam. To znaczy, nam, nam, nam, nam. A, nam. Ja hmm. hmm. sprawdzę yeah. bo pory, to. to hmm. yes. yes. hmm. Ja tutaj mam przekład toruński i uwspółcześnioną Biblię Gdańską. O no, jest na więc przypuszczam, Dobre że w różnych sprawienie. manuskryptach tak. może być różnie Skoro, bo takie różnice hmm. są w manuskryptach więc być może no, jest i tak i tak więc tutaj nie ma pewności hmm. więc nie można tutaj dogmatycznie Cześć. stwierdzić że ona siebie wykluczała hmm. natomiast jakby to też myślę nie zmienia tutaj nadal tego co ona robi na no, znaczy to mówię, kwestia manuskryptów. Skoro to tam tak. są van, to przypuszczam, że są jakieś wersje manuskryptu, gdzie jest van I stąd jest ta różnica w tłumaczeniach, w zależności na którym się bardziej oparli manuskrypcie. Więc tego typu różnice są w manuskryptach. Tak. I zobaczcie, przez wiele dni, czyli od razu nie zareagowali na to. Na początku to znosili. Był jakiś czas, kiedy tolerowali to, znosili to i to parę dni, byśmy mogli pomyśleć, czemu od razu nie? coś z tym nie zrobili, skoro uważali, że jest jakiś zwodniczy duch, bo pewnie wiedzieli. Że to nie jest musiałem. A może wykrzykiwała, przeszkadzała i tak dalej, nie? Może słowa były właściwe, ale zachowanie było przy tym nie, nie takie. No to, tak, tak, tylko w sam fakt jakby to nie było widzimy, że ich reakcja nie była natychmiastową reakcją. I to też myślę dla nas jest jakaś lekcja, że czasami wiecie, możemy pochopnie coś zrobić, bo no, jest ktoś, kto nam przeszkadza, ktoś kto zakłóca i, i, i możemy od razu tak zareagować niewłaściwie. Myślę, że oni modlili się w tej sprawie. Myślę, że tak jak widzimy, to, by, to byli ludzie modlitwy, to byli ludzie, którzy szli w Duchu Świętym. Więc ten ich brak reakcji wskazuje na to, że być może nie mieli pewności, co to jest, czy może przejrzy psychicznie chora osoba, <śmiech> <śmiech> może jutro już nie, nie będzie, może dzisiaj pokrzyczy i potem przestanie krzyczeć. Różnie mogło być. Widzimy, że nie zareagowali od razu. Jak dla mnie jest taką lekcją, żeby też nie być pochopnym i pośpiesznym w takich od razu tak, reakcjach z ciała, po prostu. Musimy mieć pewność, że to, co robimy, jest rzeczywiście jakimś wyrazem działania Ducha Świętego i prowadzenia w Duchu Świętym. Jakie to jest? Dzie dzieje się dzieje, dzieje. Dzieje. Dzieje, dzieje. Tak, dzieje Apostolski 16 rozdział, 17 wiersz. Dopiero po wielu dniach Paweł udręczony, znękany Mogę no robić już... moje okulary? A po co? Ja nie używam. Ja bym na chwileczkę tylko zaraz oddam. A potem No, bo czytamy. No dobra. Nie znajdzie. Akurat mi O proszę. No, żebym miała zapasowe, to bym nie mówiła. Proszę, proszę bardzo. <głosy> Musisz Tadeusz swoje okulary widać. Ja Musisz brać okulary. Brałem, zapomniałem, no. no. Szybko, szybko. Bo tutaj wszyscy chcemy patrzeć na tekst i śledzić, co jest tutaj napisane. Patrz, moje. O! Też o, dobre? Przelewamy. <głos》>. Spoko, dziękuję. Dziękuję. No Paweł zwrócił się do ducha i rzekł. Zobaczcie. Czyli nie do niej się zwrócił. Nie, nie dyskutował z nią nie tłumaczył jej, widział, że tutaj to jest duchowa sprawa, że to nie jest jej jakiś tam sposób tylko bycia, zachowania się, ale że to jest duch, który ją inspiruje i mówi do tego ducha rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł i w tej chwili wyszedł. Czyli, kiedy to rzeczywiście jest namaszczone w duchu świętym, to widzimy, że nie ma żadnego zmagania, żadnej szarpaniny, jakichś sesji egzorcystycznych, jakichś szaleństw, które często dzisiaj widzimy gdzieś tam wśród tych egzorcystów. Masa jakichś dziwnych zachowań, jakichś przedziwnych walki. Kiedy Pan Jezus wypędzał demony i kiedy Jego apostołowie wypędzali demony, to nie było żadnej walki takiej, wiecie, szarpaniny jakieś jakiejś dziwnej rzeczy, które, mówię, często słyszymy w tych różnych egzorcystycznych historiach. Yy, natychmiast yy, te duchy ustępują. W imieniu Jezusa Chrystusa, jeśli rzeczywiście jest... Yy, wypowiedziane słowa z mocą, to te demony w ogóle nie, nie szarpią się. Nie, nie, nie ma tam jakiegoś, mówię, dziwacznego zachowania i tak dalej. Po prostu demony opuszczają ludzi natychmiast. Każdy jeden przykład, biblijny przynajmniej, jaki znajdujemy, to tak wygląda. Więc to też powinno nas zastanowić, dlaczego tyle różnych takich historii słyszymy, gdzie tam na no, cuda niewidy się dzieją, i na ile w tym rzeczywiście jest moc Ducha Świętego, na ile w tym jest faktycznie działanie Boga, a na ile są to jakieś ludzkie próby czasami wysiłki, chęci, pomocy komuś i no, robienie właśnie rzeczy, które nie są podobne do tego, co tutaj czytamy. Także to mnie zastanawia, że każdy ten biblijny przykład konfrontacji z demonami jest natychmiastowy efekt nie ma czegoś takiego, co dzisiaj oglądamy. I zobaczcie, co się dzieje, kiedy ten demon wychodzi, kiedy ta kobieta zostaje uwolniona. Nie wiemy, co z nią się dalej stało. To też jest ciekawe, że tutaj nie czytamy, żeby ona się nawróciła, żeby uwierzyła. Nie Możemy się mieć nie taką nadzieję, ale tego nie wiemy. Wiemy tylko, że została cudownie uwolniona z podmocy tego demona. Natomiast ci jej władcy, ci jej panowie właściciele kiedy sobie zdali sprawę, że przepadła nadzieja na zysk pochwycili Pawła Nie. i z lasa, zawlekli ich na rynek przed urzędników i postawiwszy ich przed pretorami rzekli ci oto ludzie którzy są Żydani zakłócają spokój w naszym mieście i głoszą obyczaje, których nie wolno nam, jako to są Rzymianom, to, są to, są to Liban, przyjmować. To są chyba Iwan do kole. To są do monitora, nie? To są raczej coś są widzisz lepiej w ogóle? Nie A, one rozjaśniają. Okay. Nie tylko pismo, ale umitory <grym> filtros. No właśnie, no to masz Nie nie no dobrze. Słońce co się świeci. Ja tam widzę dobrze bez nich i tam U, ja. to... Masz dobry wzrok ja już, nie? No, no. To są lata. 67 lat wczoraj skończyłem. No to, tak, to jest film niebieskiego jest. świata. Radę. Wszystkiego Zostań. Dziękuję. Zobaczcie jaką oni stawiają tutaj, <grym> e, jakie zarzuty stawiają. Czy są to zarzuty, które rzeczywiście nimi kierują? Czy to, co tutaj mówią oni, czy to odzwierciedla faktycznie ich pretensje? Ale jednocześnie Jezus prosi po takim wypędzeniu tych demonów duchów, żeby nikomu o tym nie wspominać, mm -hmm. nie mówić. Po to, nie ale znaki. po co? Nie, nie, no to, żeby... po wypędzeniu demonów raczej nie. nie właśnie raczej to, po... po uzdrowieniu. Po uzdrowieniu, ale po wypędzeniu, może, to demonów, to. nawet Jezus do jednego mówi idź tak. i opowiedz, co Bóg ci uczy. Tak, ale wcześniej mówi idź, nie, nie mów. Tak, to raczej do przy uzdrowieniu. Do tego tak, mhm. kiedy uzdrawiał tak, tak. Tutaj natomiast mamy, yy, widzimy tych, tych jej właścicieli i zobaczcie, jakie zarzuty stawiają. Mhm. Zobaczcie, czy te zarzuty odzwierciedlają faktyczne Na ich pretensje. Na pewno nie. Okay. Tak naprawdę o co im chodziło? No, pieniądze, które ciągnęli z jej przepowiadania, z jej właśnie wieszczenia, więc to była ich pretensja: że oni stracili dochód, stracili zysk. To o to im chodziło, ale zobaczcie, jak oni stawiając ich przed władzami rzymskimi. No w ogóle nawet słowem o tym nie wspominają, nie. że wypędzili z niej demona, nie. że oni w ten sposób stracili swój dochód. Oni wymyślili takie zarzuty, które no, mogły wywołać jakieś reperkusje ze strony władz rzymskich. I pamiętacie, że to nic nowego. Kiedy Pana Jezusa postawiono przed Piłatem, to też mu zarzucali, tak. że co? Że czyni się królem. Tak. Że sprzeciwia się cesarzowi. Powątkowi por, klartnemu, tak. Powoduje jakiś A to wcale było prawdą, Co w ogóle nie było prawdą. I tutaj podobnie ci ludzie, tym razem już poganie, mówią, że zakłócają spokój w mieście. Ale jako Żydzi, to mi się wydaje, że to też było ważne. Ale oni nie zakłócali spokoju. To ta kobieta zakłócała spokój. Jeśli już, to ona krzyczała, wołała. Oni się chodzili modlić, oni się spotykali Dajcie wśród... mi człowieka, a ja paragraf znajdę do niego. Wśród Żydów, więc tu nie wygląda, żeby oni w jakikolwiek sposób zakłócali spokój w mieście. Nie, ale argument był taki, że Żydzi zakłócają spokój, prawda? Nie, nie, nie jakiś tam... Tak. Oni określili, że są Żydami, ale Żydzi w Królestwie rzymskim byli tolerowani. Nie byli uważani za jakiś jakichś byli? byli. Oni mieli dosyć duże prawa. Także to, że ktoś był Żydem, Samo w sobie nie było żadnym jakimś powodem do prześladowań czy do ataków. Żydzi mieli przez rzymskie prawo zapewnione swoje możliwości swobody, tak. funkcjonowania i swobody. Także tutaj te ich zarzuty głównie dotyczą zakłócania spokoju. Mówią, że głoszą obyczaje, których nam nie wolno przyjmować jako Żydom, Rzymianom i zachowywać nie precyzują, cóż to naprawdę jest, w jakim Absolutne. sensie, co. To są po prostu słowa, które brzmią poważnie, które brzmią jak faktycznie jakieś tutaj wstrzymanie zamieszek, buntów, ale tutaj nie ma żadnych konkretów. Więc te zarzuty są bezpodstawne i są zmyślone. Oni niczego takiego nie robili. Owszem, kiedy głosili Chrystusa jako Pana i Króla. Gdyby to było przyjęte, że On jest ziemskim władcą, który chce podważyć o, władzę Rzymu, tak jak to było przedstawiane, hmm. wtedy mogliby cokolwiek takiego Królestwo nie pochodzi Z ziemi tylko pochodzi. Natomiast Jezus wyraźnie powiedział, że Jego Królestwo nie jest właśnie z tego świata. Tak. Więc tutaj rzeczywiście Jego, Jego bycie Królem, bycie Panem ma charakter duchowy, które nie sprzeciwiało się znowu prawu rzymskiemu. Ja skutuje. mam dopisek taki tutaj w tym filmie. Uh -huh. uh -huh. Judaizm był w imperium religią dozwoloną, lecz nie wolno jej było krzewić wśród obywateli rzymskich. I to oskarżyciele wykorzystują. No to trzeba by sprawdzić, być może. A dlaczego to wykorzystują? No tak, bo nie mówią, tak, że oni jako Żydzi, tak, że nie na nauczają. genialnie nie wolno przyjmować. Wiesz, co, z tego co wiemy, Rzymianie wieszyli w wielu bogów i dla nich ogólnie żydostwo było jednym z jakichś tam opcji że tam jest ponad 600 oni, zakazów i nakazów kogo nie kłaniali się cesarzowi tak. więc może z tego punktu widzenia Żydzi ale cesarz też nie A wymagał tak. jeszcze wtedy takiego cesarza. to dopiero Domicjan i następni Cesarz, oni nero, takiego prawdziwym tak. Żydem oni zaczęli się domagać takiego kultu. Wcześniejsi cesarze rzymscy byli dosyć tolerancyjni i nie wymagali takiego kultu. Później już czytamy w listach, jak już tam mamy Księgę Objawienia, jak Jan pisze pod koniec I wieku. Tam już wtedy są prześladowania, już wtedy jest, jest kult, kult władcy rzymskiego jako Boga. Chociaż nadal tam ci inni bogowie w tym Pantemonie rzymskim też byli czczeni. Tam no, Diana widzimy w Efezie, jak jest czczona. Tak? Więc tutaj raczej, mówię, oni robią, ci, ci, ci, ci, ci ludzie tutaj, ci właściciele tej, tej dziewczyny próbują ich po prostu obsmarować się jakimiś zarzutami rzekomo politycznymi, kiedy tak naprawdę widzimy... Nie ma uwarunkowania umiejscowienia w prawie. Chodzi im o, o... Nawet sam fakt, że następnego dnia ci wysyłają, żeby ich wypuścić z więzienia. Pokazuje, że doszli do tego, że to było bezpodstawne. To po prostu nie miało podstaw. A Żydzi to byli raz, że elektorat, a drugi raz, dobrzy podatnicy, dobrze płacili podatki. Co boskie to bogłe, co rzymskie, co papierskie papieżowi, a co cesarskie cesarzowi. To no. jakaś procedura niestety. I nam to było na rękę. Elektorat wyborczy raz. Widzimy, że wraz z nimi wystąpił też przeciwko nim tłum. Czyli tutaj nie tylko ci ludzie, ale oni mieli za sobą jeszcze masę ludzi, których tutaj nakręcili, zbuntowali i dlatego ci pretorzy zdarli z nich szaty i kazali ich wychłostać rózgami. Czyli od razu nie było w ogóle procesu, nie było żadnego jakiegoś tutaj Taka dochodzenia, tada, no. tylko znaczy, to już jest coś, co było poważnym naruszeniem prawa. Oni naruszyli prawo, ponieważ po pierwsze, nawet jeśli to nie byli Rzymianie, nie byli to obywatele rzymscy, należał się im proces. Zawsze musiał być proces według prawa rzymskiego i dopiero po słuchaniu obu stron mogli podejmować jakieś decyzje Tutaj n... są... no Paweł był napisały, i nawet z z Sylas też był oboje, oboje byli obywatelami rzymskimi tak, dlatego się potem zreflektowali później się zreflektowali się wystraszyli też się dowiedzieli, że są obywatelami rzymskimi nie wolno było w ogóle uderzyć obywatela rzymskiego to było zakazane w każdym przypadku Rzymianie mieli dla swoich obywateli inne kary ale A dla nie, nie, wolno, też inne kary. nie wolno ich było publicznie bić tak jak tutaj. Można było zapłacić karę, żywne. A nawet nie żyniam, nie można było bez procesu y, tak potraktować. Więc y, no, tutaj doszło do nie ewidentnego żymy. nadużycia prawa, czy zlekceważenia prawa właściwie. Co więcej, nie. kiedy ich y, tak potraktowali, wrzucili ich do więzienia, i nakazali stróżowi więziennemu, żeby ich uważnie strzegł. I on, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, co znaczy tego najgłębszego, środkowego, centralnego lochu, który był najbardziej strzeżony. I co więcej, jeszcze zakuł ich w dyby. I to słowo tutaj użyte, dyby, oznacza takie narzędzie tortur, tak naprawdę. Że te nogi były szeroko rozstawione i stopy były ściśnięte szeroko w tych dybach. Więc to było takie narzędzie, w którym człowiek się nie był w stanie poruszać. Także to były takie, to słowo tutaj opisuje takie bardzo bolesne dyby. Nie są to zwykłe dyby. Tylko takie... Tak. Znaczy oni tutaj, wiadomo, ten strażnik otrzymuje nakaz od władz że ma ich strzec i to robi. Tak, tylko no, widzimy właśnie, jaki rezultat. Tak? I teraz ktoś mógł powiedzieć, no przecież czy Bóg dopuści, żeby Jego słudzy tak cierpieli? Tak Mu służyliśmy? Tutaj przecież głosiliśmy Ewangelię. Nie robiliśmy żadnego zamętu w mieście. Czemu nas to spodziewa? Taka mogłaby być reakcja, hmm. mogłoby być takie użalanie się nad sobą. Myślę, że często tak się użalamy, jak coś nasz, nie po naszemu Albo idzie, przyjęte jako jak, doświadczenie. Tak, a szczególnie jak już coś hmm. dobrego nam się wydaje dla Pana Boga robimy. No. I zamiast otrzymać pochwałę, zamiast jakieś honory i docenienie i jakieś... Miłość i podziw to rózgę gdybyś, gdybyś... i jakieś potwarz, i jakieś wyzwiska, i jakieś no, oskarżenia o coś, to często myślę, że błędnie myślimy, że zrobiliśmy jakiś błąd, albo że to nie była Boża wola. Bo jak jest Boża wola, to nam się wydaje, że zaraz wszystkie bramy będą się otwierać, chodniki się rozwijać i, i wszyscy będą klaskać. Nie? Ale, tak ale nie, gdyby, nie tak było. Było, gdyby tak było, to za szybko byśmy obrośli w piórkę. nie tak. Pewnie tak. Ale też i Pan Jezus mówi, mnie prześladowali, tak. mnie znienawidzili, więc wy się nie spodziewajcie, że będziecie w podziwie, w zachwycie i w oklaskach. I tak, Tylko mówi, być... tak jak mnie ten świat mnie znienawidził, taki Was będzie nienawidził, i będziecie najgorzej być, być najcięższy być, prorokiem we własnym domu. No, tutaj oni akurat nie byli we własnym domu, poszli do dalekiego kraju tam głosić Ewangelię zgodnie z objawieniem, które A jak byli we własnym domu Jezusa. No, natomiast tutaj widzimy, zobaczcie, ten, ten, oni są prowadzeni przez ducha. Oni idą tam, gdzie Duch Święty ich prowadzi. Nakazuje. Oni nie poszli tam nawet, tak wiecie, gdziekolwiek, tylko ma Paweł tą wizję Macedończyka, tak? Więc konkretnie idą. Duch Święty im zabronił w innych miejscach, a tutaj ich poprowadził do tego konkretnego miejsca i tak jest, takie jest, takie przyjęcie. Takie jest w naszym życiu teraz, to samo. Takie przykre doświadczenie. I teraz, no ale co Paweł robi? Co Paweł i Sylas robi? Co oni robią? Oni nie narzekają, nie biadolą, nie wyrzucają Panu Bogu. Dlaczego ich to spotkało? Tylko w północy modlą się i śpiewem wielbią Boga. Więc to jest, zobaczcie, przykład no, niezłomnej... Przez to Pan Bóg ma sobie No, to jest, myślę... Nie wiem, ilu z nas, ilu dzisiaj y, takich właśnie śpiewających w niedzielę chrześcijan śpiewałoby w takim miejscu i, i wielbiło Boga i modliło się przez noc. Tutaj mamy o północy, tutaj środek nocy, siedząc w niewygodnych bolesnych dybach, oni się modlą i śpiewem wielbią Boga. To ileż bardziej my powinniśmy to robić, kiedy wiecie, mamy ciepełko nie mamy dyp na nogach, mamy co jeść, mamy wszystko, jakbyśmy mieli się nie modlić i nie wielbić Boga. Nie? To jest naprawdę wstyd, kiedy chrześcijanie dzisiaj narzekają biadolą, jęczą, mając naprawdę tak wiele, taką swobodę, jaką Ale po co mamy. chrześcijanie chodzą do Kościoła? I są tacy... Znaczy, są tacy, którzy chodzą, żeby się uczyć, żeby wiedzieć. Ale są tacy, tak? którzy chodzą po to tylko, żeby się pokazać, co ja mam, o. czym przyjechałem poprzeszkadzać, po wtrącać. Peszkadzać tak, Tak, Telefonu, a, właśnie. Futru, jakieś futro, jakieś to. A, pokazuje, jak stóbę rzuca do koszyka. No, wszyscy widzieli. No, są a niech twoja prawica nie wie, co twoja, czyli lewica. Dlatego ważne jest, że jak idziemy do Domu Bożego, to na co się mam nastawić, Tadeusz? Na Wdowigrosz. Na słuchanie. Na słuchanie. Biblia mówi, jak idziemy do Domu Bożego, nastawmy się na słuchanie. Tak, naszych słów nie będzie. Ale jeżeli wygrał. mamy coś do powiedzenia, możemy powiedzieć. Tak, oczywiście. Mów tylko jest tak na, temat. na temat. Tylko na temat. I... Tak, tylko, że ten temat czasami się rozwija za bardzo, mm -hmm. <laughs> i go bardzo rozwijać. Niektórzy mają problemy z rozwijaniem go na wszystkie strony, to prawda. Nie nadążają po prostu. No ale co zrobić? No. Bo nie każdemu jest nie. dane. Paweł. Znaczy nie, nie, nie. Nie każdemu jest dane. Nie każdemu jest dane, ale każdy musi panować nad sobą. Ja. Jesteśmy wzywani do tego, żeby panować nad sobą. Panuję nad sobą, i... mimo tego, że czasami się za bardzo rozwijam, ale panuję. Mogę, z... mogę się zwinąć w każdej chwili, to mogę dobrze. milczeć. To dobrze. No. Bo milczenie wiadomo, jest złotem, a mowa srebrem. Tak, to jest takie stare, dobre Panie powiedzenie. A oni to wiedzieli, że Pan ich tam posłał tak. i oni nie mieli jakichś takich ha czy my dobrze robimy, czy źle, pewnie, nie? i uchwali Bogu. Ja myślę, że nawet jak nas Bóg posyła i wiemy, to jednak nasza ludzka natura jest taka, że oczekujemy no, tych Dobrych rzeczy, miłych rzeczy, tych takich wie, wie, tak tutaj dzisiaj się modliliśmy o chorych, prawda? Okay. Modliliśmy się o wielu chorych dzisiaj. No i modlimy się z takim nastawieniem, że Bóg może ich uzdrowić. I mamy nadzieję, że chce ich uzdrowić. I to jest normalne. Trudno jest nam przyjąć, że teraz Bóg chce, żeby brat czy siostra gdzieś tam umierali, cierpieli strasznie w bólach w mękach odechodzili z tego świata. No nie rozumiemy tego, ale czasami tak jest. Mimo naszych modlitw, mimo naszego wołania postów, czasami Bóg cudownie zadziała, uzdrowi, a czasami nie. I wtedy mamy dylemat. To nie jest dla nas takie łatwe. Nie przyjmujemy tego tak lekko, prawda? Kiedy człowiek wierzący pomimo modlitwy dalej cierpi. Mamy z tym problem. Nie mówię, że nie przyjmujemy tego w końcu, ale to nie przyjmujemy tego tak łatwo. Jak Bóg uzdrowi, Przeba Bóg czas zadziała czasem. cudownie, o, wtedy... Mm -hmm to lekko przyjmujemy. Wtedy się cieszymy, prawda? Wtedy chwała Bogu mówimy. Ale jak nie przychodzi taki cud, to już tak nie tak łatwo chwała Bogu powiedzieć, prawda? A tutaj zobaczcie, oni chwalą Boga. Kiedy jest bardzo ciężko. Kiedy są zbici, cali rózgami posiekani do krwi. To, to, to jest, I zamknięci w wewnętrznym, ciemnym lochu. Nie? No to trudno powiedzieć chwała Bogu w takiej sytuacji, nie? nie? Bogu, tak? no to mamy to, też być coś... od razu, dlaczego to są posłani w następie. No, tak. no tak, o, tutaj dalej w widzimy. Oni zaś no, przysłuchiwali się Tak, ja to chodzę właśnie, no właśnie no, że oni wali połudzię, że są posłani, moim zdaniem, ale też jest dalej, że podmiotem przyszło do konsekwencji tych ludzi, którzy ich tak... To oni już byli bardziej w konkretnej No, to Halo? za chwilę to no. tak? Nie puszczą tego tak płazem, ale tutaj rzeczywiście no, zachowują taką wzorcową postawę. A, no. Naprawdę, to jest taka wzorcowa postawa. Tak, tak jak Hioba, który po stracie tych wszystkich rzeczy powiedział: Niech będzie pochwalony i nie jachta. Ale jeśli się takim jest niedzielnym chrześcijaninem, tak właściwie się tylko. Mm, tak nie wiem, rano coś pomodli się albo tylko, tylko wieczorem, to myślę, że takie coś nie, nie, nie wyjdzie tak łatwo. To takie sytuacje weryfikują naszą wiarę. Na pewno to są jedne z sytuacji, które weryfikują jakość naszej wiary. Bo jak świeci słońce, jak wszystko. Jak wszystko dobrze się układa to wtedy łatwo wierzyć Boga i dziękować Bogu i chwalić Go. Natomiast to są sytuacje, które, no, z, że tak powiem, weryfikują jakość wiary. I to, że inni ich słuchali, też jest, myślę, czymś, co się nie zmieniło. My też ciągle jesteśmy obs obserwowani. Ludzie nas słuchają, ludzie nas obserwują. Gdziekolwiek jesteśmy... Składamy albo dobre świadectwo o Bogu, albo złe. Albo faktycznie, świadomi lub nieświadomi, wierbimy Boga, albo Go obrażamy. I składamy niestety antyświadectwo. Więc tutaj bo jest to niezwykle ważne. Też, no to. Więc oni na pewno nie robili tego na pokaz, bo wiedzieli, że inni ich słuchają czytamy, że inni ich słuchali, natomiast ich, to nie była ich motywacja, że oni teraz, aha, nas słuchają, no to musimy teraz dać tu koncert i musimy teraz tutaj zrobić wrażenie. No, nie sądzę, że, że to było ich motywacją. Oni po prostu mieli w sercach to tak. uwielbienie dla Boga i w każdej sytuacji uważali, że Bóg jest godzien czci. I to jest coś, co myślę, że jest wielu, wielu ludziom dzisiaj obce. Wielu ludziom wydaje się, że Bogu się należy cześć i nie tylko jak dzieją się cuda, jak dzieją się jakieś właśnie uzdrowienia, jak, jak Bóg w cudowny sposób odpowie, w taki pozytywny, jak my oczekujemy sposób na nasze modlitwy. Natomiast niewielu jest ludzi, którzy Boga wielbią we wszystkim, mhm. przyjmując pokornie wszystko z Jego ręki. Dobro i zło. Mhm. Zarówno uzdrowienie, jak i cierpienie. I to myślę, są trudne lekcje. Trudne lekcje, które gdzieś, myślę, że to nieraz lata nam zajmuje, zanim dojdziemy oby do takiego miejsca, w którym faktycznie wielbimy Boga we wszystkim. Wiemy, że On we wszystkim ku Dobremu współdziała, Że, że to również całe to wydarzenie nie było przypadkiem jakimś, że Bóg o nich nie zapomniał, że Bóg ich nie porzucił, nie zostawił ale że to było częścią Bożego planu. Jakkolwiek w tym momencie było im to trudno zobaczyć. Za chwilę już zobaczą, kiedy się tak. zacznie ziemia trząść, kiedy ten strażnik więzienia padnie do, do ich nóg. Wtedy tak. Natomiast do tego momentu no, to tak wygląda marnie, ale oni naprawdę są wzor, wzor, wzorcem dla nas do naśladowania. By w takich sytuacjach modlić się i wielbić Boga, a nie narzekać, biadać i wyrzucać Bogu, dlaczego tak się dzieje. I zobaczcie, co się dzieje. Słuchajmy więźniowie, powstaje wielkie trzęsienie ziemi, także chwieją się fundamenty więzienia i otwierają się wszystkie drzwi. I więzy wszystkich zostają rozwiązane. Nie tylko ich, zobaczcie, ale całe więzienie się trzęsie i wszystkie drzwi się otwierają i wszystkie więzy spadają i co ciekawe ci więźniowie nie uciekają nie, nie wykorzystują tego, tylko w są, nie wiem, w jakimś szoku, co tam się dzieje, czy Duch Święty w jakiś sposób działa. Trudno powiedzieć. W każdym razie nikt się nie rusza. Wszyscy pozostają na swoich miejscach, pomimo tego, co się dzieje. Natomiast, gdy stróż więzienny się przebudził, a więc sobie przysnął, najwyraźniej nie słuchał, chociaż może i wcześniej coś słuchał, bo później to, co mówi, wskazuje, że coś miał jakieś pojęcie, kim oni są. Ale zobaczył otwarte drzwi, to dobył miecza i chciał się zabić. Dlaczego? Bał się konsekwencji. Wiecie, jakie były konsekwencje dla niego? Mhm. Nie, Nie. Dostałby Nie. karę wszystkich tak. więźniów. Do mhm. mhm. Czyli jeżeli jakiegoś więźnia nie dopilnował strażnik, to dostawał karę tego więźnia, którego nie dopilnował. A jak tutaj miał tylu więźniów, życie. No, dostałby ich kary, wszystkich po kolei. Cokolwiek było im przypisane, to na niego by spadło. Także on wiedział, że lepiej sobie życie odebrać, Po ludzku już biorąc oczywiście. Siły, Paweł, e, tak? więc tak dobył miecza, myśląc, że oni wszyscy uciekli. I zobaczcie, co się dzieje. Paweł odezwał się donośnym głosem, mówiąc, nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Skąd Paweł wiedział, będąc w tym najgłębszym lochu? Że, chce, że ten strażnik chce sobie coś zrobić. To jest ciekawe. Skąd to wiedział? W jakiś sposób wiedział. Nie wiemy, czy znowu duch mu to objawił, czy ten człowiek zaczął coś krzyczeć. Trudno powiedzieć. Nie wiemy. Natomiast Bóg, tutaj widać, za tym wszystkim stoi, kieruje tym, chce zbawić tego, tego strażnika więzienia. I, I Paweł go ostrzega, aby sobie nic złego nie robił, że wszyscy tu są. I ten człowiek, zobaczcie, zażądał światła w biegu do środka, czyli był gdzieś na zewnątrz. Był, był... To nie tak, że, że Paweł go widział czy coś, tylko gdzieś był w innym miejscu najwyraźniej, ale wiedział. Może Paweł też znając prawo wiedział, że teraz tamten jak zobaczy otwarte drzwi, to, to sobie odbierze życie. Trudno powiedzieć. W każdym razie tutaj widzimy rękę Bożą nad tym wszystkim. Ten człowiek zażądał światła, wbiegł do środka i cały, trzęsąc się, drżąc, przypadł do nóg Pawła i Sylasa. Akuratnie, zobaczcie, że od razu wiedział, gdzie biec. Nie do tych innych więźniów, tylko do tych dwóch, którzy tam śpiewali i wielbili Boga. Do ich nóg przypadł i wyprowadził ich na zewnątrz i rzekł: Panowie, co mam czynić, aby być spawiony? Skąd to pytanie w ogóle? Nie? Czy coś w tych pieśniach było? Jakieś słowa? Czy w tych tak? Może gdzieś doszły jego wieści o tym właśnie cudzie wcześniej, czy tutaj to, co tu się wydarzyło? No ciekawe, że od razu Musiał takie słyszymy, pytanie, nie? Hmm, hmm. Musiał słyszeć, że, że, że jakby widzi potrzebę swojego zbawienia. Tutaj widać działanie ducha w tym człowieku. Że, że on cały był przejęty, cały aż trzęsący się więc jakiś strach ogarnął. W ogóle też wcześniej jest napisane, że modląc się śpiewali hymny. Właśnie. Mhm. Że z tekstu, z tekstu, zjadł, no, no. Że To może był hymn właśnie... Tam może były jakieś treści, ja tak myślę. Ja tak myślę, że tutaj... On musiał też na początku, zanim zasnął, coś tam usłyszeć, co oni śpiewali, jak oni się modlili. To też go musiało zastanowić, wiecie, bo to w więzieniu rzadkość chyba głośne modlitwy i tak. no, ja słysam, raczej przekleństwa, raczej pożyczenia, ja raczej takie rzeczy nie? w więzieniach. A tutaj nagle patrzy, co to za ludzie, Nie śpiewają, boka wielbią, o co tu chodzi, nie? Kto tu jest? Ktoś nawrócony śpiewał w więzieniu właśnie jakieś nie wiem, hymny, jakieś pieśni i ktoś mówi drugi, nie śpiewaj, bo ja się zaraz nawrócę i to było tak no, serio, nie? Że jak będziesz śpiewał dalej, to ja, mogę, to ja mogę się nawrócić. Ja słyszałem wiele takich świadectw braci, którzy właśnie z powodu wiary byli w więzieniach. I często jeden, taki pamiętam, taką historię miał, zawsze wstawał codziennie rano na baczność i śpiewał jakiś tam hym. I tam go też obrzucali tam bluz, bluzgami i tam różnymi jakimiś świecie wyzwiskami ale y, kiedy któregoś dnia go tam wyprowadzali, to oni wszyscy stanęli na baczność i śpiewali razem. E -e -e. Z nim no, no mhm. Także to jego świadectwo wytrwałości w pośród tych ich wszystkich tam bluźnierstw i tak dalej, no, nie, był, nie pozostało bez owoców. chociaż na początku było to bardzo źle przyjmowane. Jest taka książka, y, Bóg nie zapomniał armii czerwonej. Tam też ten brat taki jest właśnie. No, On też ma takie świadectwo takiego, niezłomnego świadectwa właśnie o Chrystusie w pośród tych wszystkich tam strasznych rzeczy, które go spotykamy. No więc i tutaj widzimy to. Ich, to ich wzorcowe zachowanie, teraz widzimy owoce tego. Jak cudownie Bóg się potrafi posłużyć człowiekiem wiary, który cierpi. I ja myślę, że szczególnie, kiedy cierpimy, szczególnie, kiedy mamy problemy, kiedy przechodzimy trudne rzeczy w naszym życiu, to jest największy czas bycia świadkiem Jezusa. Że, że wtedy, kiedy ludzie widzą, że my nie załamujemy się w cierpieniu, nie zaczynamy właśnie według ciała reagować, ale Nadal dziękujemy Bogu, nadal wielbimy Boga, nadal jesteśmy pełni ufności ku Bogu. To jest niezwykłym świadectwem. To, jest, to ma moc, niezwykłą moc, takie świadectwo. Ostatnio też słuchałem takiego, czy czytałem o takich dwóch braciach, pastorach w Wielkiej Brytanii, którzy zaraz po rządach tej krwawej Mary zostali skazani jako pierwsi na spalenie na stosie. I ten jeden mówi do drugiego, mówi bracie Rydli, mówi ten ogień, którym dzisiaj nas spalą, rozpali taki ogień w sercach całej Wielkiej Brytanii, który nigdy nie zgasi I stojąc tam na tym stosie też śpiewali, wielbili Boga i spłonęli, ale rzeczywiście ta, to ich, ta ich śmierć spowodowała wielkie przebudzenie. Pomimo strasznego terroru tej Krwawej Mary, która wielu, później setki jeszcze innych na stos i, i na ścięcie skazała, to jednak te, te, te, to ich świadectwo, nie tylko ich zresztą, no, przyniosło ten, ten ogień zbawienia, przebudzenia do wielu serc. I znowu ktoś powiedziałby, no co, Bóg nie mógł ich wyrwać? Nie mógł, tak jak tutaj, zatrząść ziemię Nie mógł zgasić e, tych, tych stosów? Mógł, mógł, Czasami ratował cudownie i wyzwalał, a czasami, tak jak tam, pozwolił spłonąć, co też było wielkim świadectwem, że oni spłonęli z taką wiarą, z taką e, postawą ufności ku Bogu i tego przekonania, że śmierć nie jest daremna. Więc tutaj myślę, że nie każda historia kończy się tak jak ta, że trzęsie się ziemia, otwierają się drzwi, spadają więzy, ale to nie oznacza, że wiara tych ludzi jest mniejsza, którzy są, tak jak nie wiem, czytaliście pewnie Hudsona, Tylera, czy innych misjonarzy, którzy no niestety strasznie cierpieli i byli prześladowani, bici, i więzieni no Niektóre z tych świadectw, jak się czyta, to naprawdę taki, taki po prostu ciąg jakiś po prostu przerażających doświadczeń, cierpienia w obcych krajach. A jednak ci ludzie w niezłomnej wierze, ufności dalej robili to, do czego Bóg ich powołał. I, i ich świadectwo no, do dzisiaj trwa. Wielu z nich pozostawiło po sobie... No, świadectwo, którego żadne systemy nie, nie zatarły. Tak właśnie jak Hudson Taylor czy to jest taki jeszcze Adoniram Judson i jemu podobni. To naprawdę są wielkie świadectwa. Warto poczytać ich. Mamy tutaj taką, taką serię tych świadectw ich życia. To są naprawdę ludzie, którzy wiele wycierpieli, ale którzy pośród tego cierpienia składali niezwykłe świadectwo i do dzisiaj dnia ich świadectwo przynosi życie i błogosławieństwo. Ten człowiek, widzimy, pada do ich stóp. I zadaje to pytanie, które chcielibyśmy usłyszeć pewnie od każdego grzesznika. Co mam czynić, aby być zbawiony? A oni mu dali prostą radę. Idź się wyspowiadaj, odbyj, odbyj pielgrzymkę do Ziemi Świętej, wykonuj dobre uczynki. Zobaczcie, nic takiego tutaj nie ma. Nie ma żadnych religijnych tutaj rzeczy, którą miałby zrobić, bo on się pyta, co mam zrobić, co mam czynić. Tak? Więc on chce coś zrobić teraz, on, on myśli, że on coś może zrobić, żeby siebie zbawić, tak jak wielu ludzi, religijnych ludzi myśli że musimy coś zrobić. A oni mu powiedzieli, uwierz Pana Jezusa, będziesz zbawiony. To trzeba zrobić. Uwierzyć Pana Jezusa, żeby być zbawiony. I wiemy, że ta wiara to nie jest tylko jakaś taka wiara na zasadzie, no wierzę, że On był, wierzę, że On istniał, wierzę, że On umarł, wierzę, że nawet martwych stał. Chociaż jeśli w to wierzymy, to już jest to dziełem ducha i już to rzeczywiście, jeśli prawdziwie w to wierzymy, że On powstał z martwych, to już jest coś wielkiego. Natomiast tutaj mamy w takim wierze, w wielkim skrócie stwierdzone No to, co jest istotą. Musimy uwierzyć w Pana Jezusa. Musimy uwierzyć w to, kim On jest, to, co On zrobił i to, czego od nas żąda. I ta wiara oczywiście pociąga ze sobą posłuszeństwo. Tak? To wiara w Jezusa nie jest wiarą, która wierzy i nie jest mu posłuszna, tylko jest wiarą, która czyni, która się udaje w jego ślady. To, to jest wiara w Pana Jezusa. Wierzymy, że On jest Panem i że my mamy Mu służyć. I ten człowiek a i więcej mówi, uwierz w Pana Jezusa, będziesz zbawiony i teraz mamy to dodatek Ty i Twój dom. I Teraz wielu ludzi to bierze na tej zasadzie, że jak Ty uwierzysz, to cały Twój dom uwierzy. Ale tutaj to nie jest powiedziane. To jest powiedziane, uwierz Ty, a będziesz zbawiony. I teraz to samo dotyczy Twojego domu. Uwierz Ty i Twój dom. Jak Twój dom uwierzy, też będzie zbawiony. Bo każdy, kto wierzy, będzie zbawiony. Czyli tutaj to musimy naprawdę dobrze rozumieć. Bo jeżeli to rozumiemy w taki sposób, że jak Ty uwierzysz, to cały Twój dom będzie zbawiony no to wtedy byśmy widzieli dziesiątki tysięcy przypadków, że tak się nie stało. I albo Bóg nie jest wierny swojemu Słowu, albo ta obietnica jest obietnicą tylko dla tamtego człowieka. Niektórzy tak to tłumaczą, że Paweł to jemu obiecał, ale nie wydaje mi się. Myślę, że Paweł tutaj mówi ogólną zasadę. Uwierz, a będziesz spawiony. Ty. I Twój dom to dotyczy Ciebie i Twojego Dobre. domu. To, jest, to wszystkich dotyczy. Każdego. Kto uwierzy, kto uwierzy, będzie zbawiony. Ty uwierzysz, będziesz zbawiony. Twój dom uwierzy i będzie zbawiony. Chcielibyśmy, żeby całe nasze domy były zbawione. I czasami mówię, słyszymy takie świadectwa. Czasami są takie historie, że faktycznie całe rodziny się nawracają. Ale to jest rzadkość. To nie jest norma, to nie jest reguła. Czasami. Po latach nawracają się jacyś członkowie rodziny i chwała Bogu za każdego, który się chwyci. Natomiast nie jest to obietnica, której się możemy uchwycić, jak niektórzy mówią, że się chwycili tej obietnicy i trzymają się tej obietnicy tak jakby to była obietnica dana wszystkim na zasadzie, że jak Ty uwierzysz, to cały Twój dom. Myślę, że jest to błędne rozumienie tej obietnicy. Bo dalej czytamy, że głosili słowo Jemu, głosili słowo Pana Jemu, i wszystkim, którzy byli w Jego domu, czyli głosili Słowo. I tutaj była podstawa ich zbawienia, że tak jak On, taki cały Jego dom ewidentnie uwierzył. I tejże jeszcze godziny w nocy On ich zabrał ze sobą, co też było wbrew Zbawienie. temu więziennemu porządkowi miał ich strzec i, i widzimy, że na początku Izaku gdyby w, w wewnętrznym lochu, a tutaj zobaczcie, całkowicie zmienia mu się podejście do tych ludzi. Zabiera ich do domu, myje ich rany i czytamy, że zaraz zostaje ochrzczony on i wszyscy jego domownicy. Ja rozumiem, że oni wszyscy uwierzyli, przyjęli to słowo że to nie jest tak, tutaj ci wszyscy zwolennicy chrztu niemowląt powołują się na ten fragment, jak również wcześniej na, te, to, na ten chrzest Libii, na wiarę Libii i twierdzą, że tutaj na pewno były niemowlęta. No ale tutaj nic nie czytamy o niemowlętach. Czytamy, że głosili wszystkim, którzy byli w jego domu. Czyli niemowlętom też głosili... No jeśli tam były jakieś, to mogły tam być. Ale tutaj nic nie czytamy, żeby wszyscy, wszystkie maleńkie dzieci i tak dalej były chrzczone. Po prostu nic o tym nie czytamy. Niektórzy zakładają, że to to oznacza, natomiast to niekoniecznie to oznacza. Nie wiemy, kto tam był w jego domu, ilu tam było tych domowników. Czytamy, że słowo pańskie było głoszone wszystkim, którzy byli w jego domu i później czytamy, że on... I wszyscy domownicy zostali ochrzczeni. Zauważcie, że to było wszystko tej jednej nocy. Mam takie pytanie. W związku z tym nawróceniem i od razu chrztem. Tak. To była taka tendencja, żeby tak bezpośrednio <krym> jedna po drugim. Tak wygląda. Według tego, Znaczy teraz całkiem Znaczy, się, Czasami też tak się dzieje, ale generalnie nie spieszymy się z chrztem z różnych przyczyn na przykład z takiego powodu, że czasami ludzie reagują emocjonalnie i nie widzimy, nie jesteśmy pewni nawrócenia. Więc ja myślę, że to, to, czego potrzebujemy, to to przekonanie, że ten człowiek jest odrodzonym człowiekiem. A tyle, lejdy możemy być przekonani, bo też się możemy pomylić nawet po roku, nie? Czasami. Natomiast tutaj rzeczywiście w dziejach apostolskich wielokrotnie widzimy, że chrzest następował od razu, więc na pewno nie musimy czekać. Jeżeli jesteśmy przekonani, że albo jest jakaś potrzeba, nie wiem, tak tutaj, oni tam jeszcze są, nie wiadomo jak długo tam zostaną, zaraz wyjadą, tak? Więc jakby ten człowiek się nawrócił i pragnie tego chrztu, więc oni, jeżeli wierzysz, no to możesz, tak jak Filip tam temu Eunuchowi tak, głosił, I mówi, co stoi na przeszkodzie, on Nic. mówi, jak wierzysz, to możesz być ochrzczony, jeśli tylko wierzysz, więc tak naprawdę to jest jedyny wymóg. Jeśli ktoś wyznaje wiarę, to możemy go ochrzcić, możemy czasami się nie spieszymy z tym, mówię, z różnych przyczyn, tak? bo gdzieś widzimy, że czasami ludzie pochopnie wyznają tą wiarę, albo no, nie widzimy w nich żadnych jakichś owoców tego duchowego odrodzenia. To, że mówią właściwe słowa, to za mało. W życiu. Musi być zmiana życia, musi być jakieś świadectwo. Tak? Jeśli ludzie wstydzą się powiedzieć przed zborem swoje świadectwo, to czy oni się nie wstydzą Jezusa na zewnątrz? Skoro tu się w zborze wstydzą? Więc jeżeli ktoś nie chce powiedzieć świadectwa, to ja mam problem, żeby taką osobę. Ja rozumiem, są osoby bardzo skryte. Są osoby takie, bardzo, wiecie, których staniecie na środku po prostu odbiera im totalnie zdolność wypowiadania się. Więc wiadomo, są wyjątkowe przypadki, że można w mniejszym gronie poprosić tę osobę o świadectwo i jeśli ona złoży dobre świadectwo w mniejszym gronie, to też można ją uczyć. Ja nie mówię, że to jest jedyny wymóg, ale wydaje mi się, że człowiek odrodzony no, powinien mieć na tyle radości i chęci i takiego no, pragnienia dzielenia się Jezusem, że, że to nie powinno być przeszkodą, żeby złożyć świadectwo, szczególnie wśród braci i sióstr, którzy go kochają, akceptują i, i, i przyjmują za brata czy siostrę w wierze. Nie? Więc jakby to są pewne takie wskazówki. Mówię, to nie jest jakaś tam norma, że tutaj jakąś normę mamy, ale to na coś wskazuje, to jakoś nam pomaga no, upewnić się, tak, żeby nie zrobić tego błędu i, i nie ochrzcić kogoś, kto nie jest odrodzony. No, bo to wtedy jest, widzimy, nieraz widzieliśmy takie przypadki. Mieliśmy tutaj osoby, które ochrzciliśmy, a które się później okazało, że no, niestety chyba to było za wczesne. No, nie były jeszcze gotowe, żeby iść za Jezusem, Po prostu był jakiś entuzjazm, było jakieś wyznanie wiary, Wydawało się, że coś się zmieniło, ale czas pokazał później, że niestety to była jakaś taka... no Albo był to właśnie ten grunt skalisty, albo ten, ten grunt pełen ostów i cierni i to gdzieś zostało zagłuszone, to życie Boże, które się tam pojawiło, natomiast... Jest to przykre, jest to zawsze przykre, tak? kiedy ludzie, którzy przyjęli, wiecie, chrzest, później się wyrzekają Chrystusa, wyrzekają się wiary. Wiadomo, to jest ich odpowiedzialność, to nie jest odpowiedzialność tych, którzy ich szczą. Niemniej jednak chcemy uniknąć <try> takich sytuacji. Chcemy się upewnić, że ludzie, którzy się chrzczą, to są nasi bracia i siostry, odrodzeni. No I stąd czasami czekamy troszkę. A są sytuacje, mieliśmy takich parę sytuacji, że od razu chrzciliśmy. Przyjechał brat z Niemiec, zadzwonił wcześniej, złożył już przez telefon świadectwo i chciał koniecznie przyjechać, żebyśmy go ochrzcili. No to przyjechał tutaj w środę, złożył świadectwo przed obecnymi, pojechaliśmy, go ochrzciliśmy. No, miał takie pragnienie i do dzisiaj jest wierzący i widać, składa świadectwo, chodzi z Chrystusem, nie? Także chwała Bogu, no. Ale to jest taki wyjątkowy przypadek, no, że gdzieś tam ktoś, mówię, bardzo mu się spieszyło, bardzo pragnął, mieszkał za granicą, nie miał możliwości bycia na stałe w zborze, tam akurat nie, nie ma zboru, gdzie on jest. Tak, tak, tam nie ma no, takiego ewangelicznego. Nie, no bo jakby tam był, to byśmy go tam odesłali, nie? Go tak. tam Ale on tylko słuchał przez internet i po prostu chciał, żebyśmy go tu ochrzcili, nie? Też tutaj niedaleką rodzinę. No to w takich sytuacjach, mówię, wyjątkowych, no okej, okay, się zgodzimy na coś takiego. Ale nie to, że teraz ludzie gdzieś tam, wiecie, właśnie z kraju dzwonią i chcą, żeby ich oszcić, bo też mieliśmy takie sytuacje. Ja mówię, nie tam masz zbór, tam idź do braci i Czemu Ty chcesz, żebyśmy my Ciebie chrzcili? Jak Ty jesteś tam w innym jakimś miejscu, tam masz braci siostry, niech oni Cię chrzczą. Chyba, że też mieliśmy taką sytuację, taka siostra koniecznie chciała tutaj. Ona się tutaj nawróciła, była tutaj na początku jakieś parę lat z nami, potem gdzieś wyjechała i po latach dopiero chciała przyjąć chrzest. No i chciała tutaj przyjąć. No to ja też ją zachęcałem, żeby tam przyjmowała ten chrzest ale ona koniecznie tutaj chciała i tak dalej. Tam, ja pytam porozmawiać z tamtymi braćmi, jak oni się zgodzą, no to wtedy my cię tu no? no i oni się zgodzili, i okej, okay, no? żeśmy nie ochrzczyli. Więc y, są takie też przypadki. Natomiast rzeczywiście biblijnie y, jedynym, jedynym warunkiem do y, ochrzczenia człowieka jest wyznanie jego wiary w Chrystusa to jest jedyny warunek, który ten człowiek musi spędzić. Jeśli wierzy i pragnie być ochrzczony, no to nie mamy podstaw, żeby mu odmówić sztuki, Biblijnie rzecz biorąc. Podobnie z wieczerzą pańską. Ja też nigdzie nie widzę, żeby Kościół miał prawo komukolwiek odmówić wieczerzy pańskiej. Możemy poprosić kogoś, żeby nie przystępował. Możemy kogoś ostrzec, że nie powinieneś przystępować, ale nie mamy prawa odmówić. To jest niewidnijne. Ludzie często w kościołach traktują wieczerze jako taki, jako taki jakiś, no, jakoś, jakiś taki sposób wymierzania kary ludziom czasami. No, nie będziesz przystępował przez pół roku do wieczerzy, po jakimś grzechu. Słyszałem takie historie w różnych zborach, że przez rok nie wolno ci przystępować do wieczerzy. No, ale jak ktoś pochutował ze swojego grzechu, coś już wyznał ten grzech, no to teraz z jakimś sensem jest mu nie pozwalać przystępować do wieczerzy. Albo... A Decydować, kto może, kto nie może. No to na pociąg. Kurde, pociąg, do czego? Do domu. A może być inny pociąg? A? Do domu, brat jedzie. To tylko takie usprawiedliwienie. Staszną się krok w widziałem, że się. Ty już nie, to Tadeusz, na drugiego Tadeusza. No, właśnie, na imiennika swego. No. Ja czytam, no tak widzę, że mój imiennik się ubiera, to może razem wyjdziemy. Pójdziemy w ten pociąg. Jak masz ten sam pociąg, to pewnie. Ja mam ten sam pociąg, to, no, to jeszcze po drodze tak. możecie pojechać. W drugą stronę. A, w drugą stronę, stronę to nie ma co. Dobra, z Bogiem. No, z Panem do no, Zobaczenia. No. Myślę, że nie, nie wolno nam wychodzić poza słowo. Nie możemy traktować właśnie ani sztu, ani wieczerzy pańskiej jako jakiś taki nasz... Jakby to było coś, czym my dysponujemy według naszego uznania, że tutaj tak, tutaj nie. Ja wiem, że dla niektórych wierzących to jest wyzwanie, jak pewni ludzie przystępują do wieczerzy, szczególnie jak trwają w jakimś grzechu, prawda? Więc tutaj myślę, że jako Kościół mamy obowiązek ich ostrzegać. I, I mówić, nie powinniście przystępować. Ale jeśli chcecie, proszę bardzo. Własny sąd, jecie i pijecie. Więc w tym momencie, jeżeli ktoś się zdecyduje pomimo ostrzeżenia, to jest jego sprawa. Ja mu nie odmówię, w takim sensie, że mu zakażę. To jest jego odpowiedzialność. Ale, ale ostrzegę go, jakie konsekwencje mogą mu składać. Zauważcie, że Paweł, jak pisze te ostrzeżenia do Koryntu, też mówi, nie zakazuje. On wręcz zachęca, żeby brali, ale żeby brali w sposób godny, należyty. To jest ważne. I ostrzega przed nienależytym, niegodnym przystępowaniem. Więc to jest nasz obowiązek. Przestrzec, jeśli możliwe, zachęcić, żeby tego nie robić. Natomiast nie sądzę, że mamy prawo zakazywać komukolwiek. Więc to też jest tutaj, tak samo to dotyczy chrztu. Czasami wiem, że w niektórych zborach też mają jakieś swoje specjalne procedury przed chrztem. I jak ktoś nie spełnia ich wymogów, nie robi tego, nie robi tamtego, co oni robią w zborze, no to też mu nie dadzą chrztu, czy nie dopuszczą do wieczerzy. Bo moim zdaniem to jest w ogóle nie biblijne. Nie ma to podstaw biblijnych. Jeśli ktoś wierzy, wyznaje tę wiarę, chce... Myślę, że nie mamy podstaw, żeby odmówić. Więc tutaj widzimy, że to wszystko szybko się odbyło. Jeszcze tej samej nocy to wszystko się stało. I On wprowadził ich do swojego domu, zastawił stół i weselił się z całym domem, że uwierzył w Boga. Czyli widzimy, że to kolejne zbawienie znowu otwiera serce na tych zwiastunów Ewangelii jest gościnność, jest radość, jest no, taki właśnie widoczny przejaw, że, że coś się duchowego wydarzyło. Że, że tego właśnie oczekujemy, na to patrzymy. Tego szukamy w osobach, które twierdzą, że uwierzyły. Obserwujemy i patrzymy, czy tutaj widać owoce duchowego życia, czy jest ta radość, czy jest ta otwartość na braci, siostry, pragnienie bycia z otwarcie domu dla wierzących. To są pewne wskazówki no, prawdziwej wiary. I, i to konsekwentnie widzimy w dziejach Natomiast następnego dnia zobaczcie, co się dzieje. Pretorzy, czy ci właśnie urzędnicy miejscy posłali swoich pachołków Mówiąc, zwolnij tych ludzi. Czyli posłali do tego strażnika więziennego. I on oczywiście się ucieszył i oznajmił te słowa Pawłowi, mówiąc: Pretorzy posłali polecenie, że macie być zwolnieni, przeto wyjdźcie teraz i idźcie w pokoju. A więc. No, ci uważają, a tutaj nic się wielkiego nie stało, niech sobie idą faktycznie, nie, nie tutaj zbadali trochę sprawę, że tutaj nie ma podstaw, żeby ich sądzić, żeby tutaj jakiekolwiek konsekwencje, no ale wychłostali ich, nie? Bezprawnie. Więc Paweł rzekł do nich, wychłostawszy nas, obywateli rzymskich, publicznie, bez sądu, wrzucili nas do więzienia. Teraz zaś potajemnie nas wypędzają? nie, Niech raczej sami przyjdą i wyprowadzą nas. Zobaczcie, czy Paweł dobrze zrobił, czy nie powinien był nadstawić drugiego policzka? Myślę, że dobrze zrobił, hmm? żeby oni się zastanowili, zobaczyli swoje zło. To co, tak co z tym nadstawianiem jest drugiego policzka? To można nastawić policzek, jeżeli to, jest, znaczy to on nie pomógł pomógł, żeby oni zobaczyli, co oni no, ja wiem, już... wie, że on im pomógł i on im raz, że pomógł a dwa, że ich nastraszył, a mhm. trzy, obwołał się do swoich praw jako obywatela żeńskiego, natomiast Uż jak nastawiamy. to rozumieć w świetle tego, co Pan Jezus mówi, jak ktoś Cię bije w jeden policzek, nastawiamy. nastaw mu drugi, czemu Paweł nie nadstawił drugiego policzka, powinien był nadstawić, czy Nad... nie powinien był? Nadstawił, jak już był w dybach, tak, że już wystarczy <głosy> <głosy> No nie, no tutaj, wiesz, dostał jeden policzek, wychłostali go On teraz nie odstawia znowu pleców, żeby to znowu postali. Nie pozwala im tak sobie go wypuścić teraz po cichu nawet, tylko odwołuje się do prawa. Zobaczcie, ja myślę, że my często źle interpretujemy ten drugi policzek. Nam no się wydaje, że ten drugi policzek to oznacza, żeby teraz złodziej wchodzi do domu, i mówimy teraz, no to masz tu jeszcze klucze do no. samochodu, nie no, nie do zewnicy. Często myślę, że błędnie rozumiemy to, co Jezus mówi. Myślę, że Pan Jezus, mówiąc o nastawianiu drugiego policzka, mówi o tym, żebyśmy nie przeciwstawiali się złu, Że jeżeli to będzie nas kosztowało, że jeszcze drugi raz dostaniemy, to musimy to znieść, musimy to przyjąć. Ale Jezus nie mówi, nie sądzę, że mówi o tym, że teraz ktoś faktycznie bije nas w twarz, bo nawet jak Jezusa bili, Jezus nie nadstawiał drugiego policzka, zauważcie, w taki sposób. Tylko powiedział, czemu nie bijesz, kiedy mówię prawdę. Jezus się przeciwstawił. Jezus nie nadstawiał drugiego policzka, więc na pewno nie zaprzeczał samemu sobie i własnej nauce. Ja myślę, że są sytuacje, w których nasz sprzeciw spowoduje jeszcze większe zło. I wtedy nie możemy się sprzeciwiać. Wtedy musimy ponieść w pokorze, to zło. Wtedy musimy czasami jeszcze więcej dołożyć do tego, co nam się robi dzieje Na krzywbę. takie pytanie z życia. Przykładowo, jestem w domu, z nami się złe i chodzą, ja niedobrzy ludzie, ich mm -hmm. zrobić krzywdę, ob obrabować, tam ich wpuścić? No ja bym ich nie wpuszczał, absolutnie. Ale mam prawo się bronić, jakby my bili? Myślę, że masz prawo się bronić. Myślę, że masz prawo wezwać tak pomoc, tak policję. No. Szukać pomocy w takiej sytuacji. A widzisz nie sąsiada, nie sąsiada z którego ale, tak. słyszysz, że do sąsiada się włamują, biją się. sąsiada, to co? Teraz powiesz, sąsiad, nastarł drugi policzek. No nie, są no dzwonisz po policję Szukasz byli, pomocy. Jeśli to możesz, to mu starasz się tak. jakoś pomóc no. Oczywiście, więc tutaj myślę, że... Nie, nie w tym jest rzecz. Ja myślę, że są sytuacje, o których Pan Jezus mówi, że nie możemy złem oddawać za zło. O tak, tym Jezus mówi. Nie oddawać przekleństwem za przekleństwo. Obelgę się za obelgę. Nie mścić, się. nie mścić się. Nie przeciwstawiać się złu w takim sensie, że teraz y, to powoduje y, zaostrzenie konfliktu. Powiem, że najczęściej tak to się odbywa. Tak? Ktoś mnie uderzy wtedy ja go uderzę. Tak, oddam mu pięknym co na dobre i zaczyna się kolejna walka, to tylko pogłębia eee, konflikt. Pan Jezus powiedział e, tam Piotrze, czy tam nie wiem jaki uczeć, ten dwój, swój miecz do pochwył, no, kto mieczem wojuje, tak. od miecza ginie, tak. e, no bo e, to z jednej strony tak, wiadomo, że mhm. Pan Jezus się spodziewał tego, że oni po, po Niego przyjdą no i właśnie mówi... Pan Jezus mówi, jakby się miały wypełnić Pisma więc tutaj Jezus jest przeznaczony na to i On mówi, nikt mi nie odbiera życia, to ja kładę życie, więc to wszystko było zgodne z Jego decyzją Pan Jezus owszem pyta Judasza pocałunkiem wydajesz przyjaciela więc tutaj mamy te, te bo, bo oni wszyscy są odpowiedzialni za to co robią Natomiast Jezus mógł, mówi, wezwać aniołów, zastęp, cały legion aniołów. Więc tutaj nie była kwestia, że Jezus nie miał jak się bronić. Dlatego Piotrze, to jego wyciągnięcie miecza było cielesne. Było właśnie próbą jakiegoś walki z czymś, co, co się musiało stać. Jezus zapowiadał, będę wydany w ręce, mówi. Będę zabity po trzech dniach z martwych to wszystko zapowiedział, a Piotr chciał tutaj coś, coś zmienić. Nie? To nie, to wtedy już nie ma co zmieniać w takich sytuacjach. Natomiast są sytuacje, zobaczę, Pan Jezus do swoich uczniów, kiedy ich posyłał pierwszy raz, mhm. powiedział, żeby nie brali żadnego miecza i tak dalej. Ale kiedy później ich wysyła, mówi, kupcie miecz. Mówi, jeśli ktoś nie ma, kupcie miecz. Są sytuacje, że będziecie potrzebowali miecza, żeby się bronić, nie żeby atakować. Mhm. Ale będą sytuacje, kiedy będziecie musieli się bronić. Więc Jezus nie mówi, że nie wolno używać tego, żadnych takich środków. Natomiast wiemy, że jak, jak, jak niebezpiecznym jest yy, używanie tego typu rzeczy. Dlatego Jezus mówi, kto walczy mieczem, od miecza z mieczem. Więc tutaj musimy się z tym liczyć, że jak sięgamy po ten miecz, chcemy się bronić, to możemy jeszcze bardziej dostać. Możemy jeszcze większe, gorsze konsekwencje ponieść. Czasami możemy zrobić komuś krzywdę, kto wystarczyłoby go w jakiś inny sposób powstrzymać. Nie? Więc wiadomo, masz spluwę, nie musisz od razu po spluwę sięgać w domu nie? i strzelać do gościa. Więc tutaj no, trzeba, trzeba wielkiej ostrożności z podejmowaniem jakiegokolwiek oporu. Więc ja myślę, że czasami lepiej jest tej złodziejowi portfel niż, niż go znokautować czy robić mu coś złego, czy mu nogi podciąć, czy nie wiem, strzelić mu w kolano. Bo to po prostu... No... Rzeczy ważniejsze. Są rzeczy ważniejsze. Są rzeczy, więc są sytuacje, w których trzeba ponieść tą stratę. I po prostu ponieść tą stratę i się nie szarpać. Ale są inne sytuacje, kiedy, tak jak tutaj, Paweł, możemy się odwołać do prawa. Ktoś nas chce oszukać, okraść, Myślę, że mamy prawo się odwołać do, do, do sądu, do policji i tak dalej. Co innego, jak mamy brata, siostrę w zborze, no to nie powinniśmy ciągnąć do sądu, tylko poprosić starszych zboru, załatwić to w gronie braci. Ale jak masz do czynienia z człowiekiem ze świata, to, to myślę, że tutaj jak najbardziej mamy prawo odwołać się do władzy, mamy prawo odwołać się do przepisów i tak dalej. Więc tak samo jak tutaj Paweł, on się odwołuje do prawa rzymskiego, bo ma do czynienia z niewierzącymi. On nie tutaj z braźmi się strymi, nie sądzi, tylko ma do czynienia z ludźmi, którzy zrobili coś pokazał winę. Poza tym, jeśli by tego nie zrobił, to... Następnym razem mogliby zrobić to samo kolejnym ludziom, czy jemu, czy komukolwiek innemu, więc Paweł też wie, że to, to też by zostawiło na nim jakieś, jak wiecie, tak by wyszedł z miasta po cichu, to by powiedzieli, może uciekł z wieniania, tak. różne mogły na niego być potem rzucone rzeczy, więc on wiedział, tak, ta nie, ta zjechana, siła, że on nie będzie teraz potajemnie gdzieś tam bocznymi ulicami wychodził. Nie chcę, żeby teraz zostało tutaj w mieście taka fama, że tutaj właśnie jakiś złoczyńca przyszedł, robił zadymy w mieście. Nie. Żadnej zadymy nie zrobił. Niczego nie zrobił. Teraz oczekuję publicznych przeprosin. oczekuję, że publicznie zostanie uniewinniony. A przecież to nie było takie jakby to było głośne, bo ktoś ich tam publicznie odstawał. No tak. No Więc to mówię, w całym mieście już od razu różne plotki. Wiadomo, tacy ludzie będą tam do, dokładali, nie powiedzą prawdy, że on wypędził demona, że uwolnił dziewczynę. Nie, oni powiedzą, że oni tutaj zamęt robili, że wietrz, jakieś tutaj zamieszki wszczynali, że tutaj jakieś dziwne rzeczy nam głosili, które mamy robić. Więc widzimy, że to są poważne zarzuty i Paweł wie, że to wszystko jest kłamstwo. I oczekuje, że zostanie to wyjaśnione, że zostanie z tego oczyszczony. Więc czasami jak mamy taką możliwość, nie zawsze jest taka możliwość, wiadomo, tak. może są sytuacje, kiedy w innych miastach był wychłostany i nic nie mógł zrobić. Nic nie Ale jeśli mógł, tak. jeśli była taka możliwość, tak jak Paweł pisze do Tymoteusza, czy tam w którymś z tych listów pisze, że jak ktoś jest niewolnikiem, to niech się tym trapi, Ale jeśli masz możliwość wyzwolić się odzyskać wolność, to skorzystaj z tego. To nie, nie musisz teraz być niewolnikiem bo, bo, bo już się takim urodziłeś teraz już tak masz żyć, masz taką karmę nie, nie wierzymy w karmę ani w takie rzeczy tylko wierzymy, że trzeba jeżeli jest to możliwe jeżeli jest to legalne, jeżeli nie jest to jakimś przestępstwem to mamy prawo korzystać z tych wszystkich dobrodziejstw, które nawet świeckie prawo nam gwarantuje i tutaj widzimy, Paweł z tego skorzystał Natomiast ci ludzie, gdy usłyszeli, że oni są Rzymianami, zlękli się, no bo tak jak mówiliśmy, to było wręcz uznawane za zdradę stanu. Uderzenie rózgą obywatela rzymskiego było zdradą stanu. Więc tutaj oni, gdyby chcieli, gdyby odwołali się jeszcze do wyższych władz, to ci mieliby poważne problemy. Czyli Więc, to jest sprzeciwianie się, czyli to jest. Cesarzowi, bo to, był, bo to był werdykt cesarza, że nie wolno bić obywatela rzymskiego. Żaden obywatel rzymski nie miał być tak poniżony. To była kara tylko dla jakichś obcokrajowców, tylko kara dla, dla niewolników, dla ludzi, którzy nie mieli tego statusu, bo to był poważny status. Bycie obywatelem rzymskim wiązało się z wieloma przywilejami. Różne przywileje. I jednym z przywilejów było to, że nie wolno było publicznie bić obywatela rzymskiego. No bez sądu bez sądu, A już bez sądu nie? nikogo bez nie wolno było bić. Nikogo, sądu. nawet niewolnika. Aha. Musiał być sąd, oczywiście. Pan mógł swojego tego nie ale ktoś inny nie miał prawa bić cudzego niewolnika. Mhm. To już ten wolnik musiał ten gdzieś właśnie. coś nabroić, musiał być postawiony przed sądem. Nie wolno było cudzego niewolnika bić. Więc to, to, to było totalnie bezprawne, co oni zrobili. Po prostu ten tłum, ta, ta cała historia jakoś im odebrała rozum. I oni się po prostu pospieszyli i zrobili coś, no, co, co, co teraz się tego lękali, teraz się tego bali. Wiem, żeby się lękali, tak. Chcieli zatuszować. Tak powinno tak. być, że jeżeli ktoś mi ktoś prosi, ja mogę to powiedzieć, że to nie jest w porządku. No tak? Ja mogę powiedzieć. Ale to nie znaczy, że ja mam ich podawać, oni nie podawać. Nie, no tak, tak. No, oni też nie dochodzili dalej już <śmiech> do swoich praw. Natomiast też nie chcieli, żeby to tak było zrobione, żeby oni wyglądali na jakiś przestępców, którzy tam gdzieś pyłkiem tak. zbiegli. Tak, się. Tak. Tylko chcieli to załatwić właśnie publicznie, tak jak trzeba. Niech przyjdą mhm. i wyprowadzą nas. No i oni przyszli, zobaczcie, przeprosili ich. Mhm. Wyprowadzili i prosili żeby opuścili miasto. Czyli... Nam. No, tutaj już mieli poważne obawy, tak? A Paweł tam się nie spieszył z wyjściem jeszcze. Czytamy, że wstąpił do Lidii, ujrzawszy braci, dodali mu tuchy dopiero Lidii? wtedy odeszli. Tak. Na czyli tutaj no, to, to, to nie było tak, że oni gdzieś tam chyłkiem, po cichu uciekli z miasta, tylko spokojnie wyszli z więzienia, odwiedzili Lidię, braci, i jeszcze z nimi pobyli, pokrzepili i dopiero wtedy odeszli. to, to całe cierpienie więzienia, cały dom tego strażnika na Tak, no i mm -hmm. też dla tych wszystkich Więźniowie. innych wierzących było świadectwo, dla więźniów było świadectwo, więc tutaj cała ta dramatyczna sytuacja, niesprawiedliwa sytuacja, można powiedzieć, Aby że w porze, Bóg obrócił to cudowny sposób ku dobremu. I to też myślę, dla nas jest taka zachęta, że czasami... Tak. Że, że my byśmy... Wiadomo, kto z nas chciałby przechodzić coś takiego. Ale gdybyśmy wiedzieli, że to przyniesie zbawienie ludziom, wtedy już inaczej, nie? To trochę przypomina historii Józefa. No... Tak. Nie no, jak wiadomo, jak cierpimy i tak nie widzimy sensu tego cierpienia, to jest chyba najgorsze. Nie? Jak cierpimy i nie wiemy dlaczego i czujemy, że to jest niesprawiedliwe, no to jest straszne. To, to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, kiedy coś jest bez sensu i jeszcze niesprawiedliwe. Nie? Natomiast gdybyśmy wiedzieli, co Bóg przez to uczyni, to by nam było łatwiej i musimy ufać. Bo tutaj mamy Bożą obietnicę, że Bóg we wszystkim współdziała ku dobremu, więc to Bóg nam obiecuje, że nasze cierpienie nie jest bez sensu. Tylko nie zawsze wiemy, jaki jest sens. My nie zawsze widzimy. Często tego nie widzimy. I tu jest dla nas wyzwanie, by ufać temu, co Bóg mówi. Ufać Jego Słowu, że On we wszystkim będzie współdziałał ku dobremu. A szczególnie Jezus mówi, jak dla mojego imienia jesteście prześladowani. No, tak. Jak z powodu sprawiedliwości. Jezus. Robiliśmy coś dobrego i zostaliśmy ukarani. To Pan Jezus mówi, jesteście błogosławieni, radujcie się, weselcie Jezus się. się, się, się. Ja się Więc oni tutaj właśnie byli posłuszni. Tak? Robili ja, to, co ja trzeba. Się. I Śpiewali. Do, doświadczyli cierpienia, bólu, ale się radowali i weseli, Jezus. tak jak Pan Jezus kazał. Więc to jest... Mówię, i jedna z takich wielkich świadectw tutaj, no Bóg cudownie zainterweniował, więc mamy happy end <śmiech> na końcu, więc wiadomo, łatwiej się to czyta i jakoś tak przyjmuje i rozumie, kiedy dochodzimy do takiego momentu właśnie, kiedy widzimy te błogosławione owoce, a najgorzej jest, kiedy ich nie widzimy, kiedy właśnie przychodzi nam się z tym zmagać, przychodzi nam jakoś... No, Ufać tylko, nie widzę tych, tych rezultatów. Ten, ten tak powiem okres to trwało tylko e, od, od jakiegoś tam nie wiem popołudnia, od kiedy tam e, ich tam wyliczowali do, do ranka, Co? więc to, to nie było jeszcze tak długo, nie? E, no, e, nawet byli, nawet bo... nie byli, nawet nie byli ja przez ten cały byli. czas w e, tych dybach, bo, bo w środku nocy. Ten cały ten, ten szef tego więzienia ich zabrał. Znaczy, tak. tak. już wcześniej generalnie te więzy spadły, nie? No, no. No tak. Niemniej jednak. Tak, ta, nie, nie, nie, kiedy, miał, nie tego, tego. Kiedy tego, jednak byli cali obici ta, ta. i zamknięci w dybach, wtedy. Śpiewali. nie dopiero wtedy jak już spadły więcej. Ale jeśli to by, jak już by było dłużej, zinogły, to Wtedy się... już się... było łatwiej śpiewać. Ta, też ale to też tak... znaczy On wiedział, że on jest niewinny, tak. ale no można lata, Ale jeśli by właśnie takie cierpienie się jakieś, nie dłużej przyciągało i przyciągało. No to właśnie tutaj siostra podaje przykład Józefa na przykład, który całe lata przechodził przez te doświadczenia. Chioba mamy, którego też miesiące to wszystko trwało. To jego cierpienia straszne. Ja też jak się widział Józef, czy właśnie to, na początku nie widzieli, co się dzieje. Dlaczego? Józef, no, ja tam, może tam świtało? Nie, no, dwa nie wiem, jak Nie, nie, nie no, też nie, nie miał wyraźnego no, nie miał, zrozumienia, miał, co się dzieje. Natomiast w ja, to to w ogóle oskarżony jeszcze przez przyjaciół. I tak to co przeczytajmy 17 rozdział? Może niech ktoś przeczyta z Was 17 rozdział cały, przeczytajmy. Tak dzisiaj tylko go zaczniemy, a będziemy już mieli jakąś wizję, co się dzieje dalej. No, czytaj, bracia, czytaj. Paweł w A Gdy przeszli, Amfipolis i Apolonie przybyli do Tesaloniki, gdzie była snawowa żydowska. Paweł za z swego zwyczaju, poszedł do nich i przez trzy sabaty rozstawiał z nimi na podstawie pisma, wywodząc i wykazując, że Chrystus musiał cierpić i zmartwychwstać. Tym Chrystusem mówił jest Jezus, którego ja Wam głoszę. Daliś niektórzy z nich przekonać i przyłączyli się do Pawła i Sylasa. Również wielka liczba spośród pobożnych nie niemało znamienitych niewiast. Ale Żydzi, powodowani zazdrością, dobraszy do Wyspo różnych niegodziwych ludzi, wywołali zbiegowisko i na miasto, nadszedłszy, a nadszedłszy dom Jazona, usiłowali stawić ich przed ludem, za zaś nie znaleźli. Zawlekli Jazona niektórych graczy przed przełożonych miasta krzycząc ci, co uczynili przybyli i tutaj. A jazon ich przyjął. Wszyscy oni postępując wbrew postanowieniom cesarza, głosząc, że inny jest król Jezus. Lód, a lud i przełożeni miasta, gdy to usłyszeli, zaniepokoili się. Lecz otrzymawszy od jazona i pozostałe w odpowiednie zabezpieczenie, ich. Bracia zaś prawili zaraz w nocy Paweł i Sylasa do Berei. Ci, gdy tam przybyli, udali się do synagogi Żydów. Którzy byli szlachetniejszego sposobienia niż owi w Tesalonice, przyjęli im słowo z całą gotowością, codziennie badali, badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Wielu też uwierzyło, również niemało bitnych greckich niewiast i mężów. Jakby zaś się dowiedzieli Żydzi z Tesaloniki, że ich Berej, Paweł, głosi słowo Boże, udali się tam, judząc i podburzając pospólstwo, Wtedy bracia wyprawili zaraz Pawła drogę ku morzu. Sylas i Tymoteusz zaś tam pozostali. Towarzysze zaprowadzili Pawła aż do Aten, a wziąłszy polecenie dla Sylasa i Tymoteusza, aby czym prędzej przyjść do niego i zawrócili. Czekając na nich w Atenach, obruszał się Paweł w duchu swoim na widok miasta oddanego bałwochwalstwu rozprawiał więc nagodzę z Żydami pobożnymi, a na rynku każdego dnia z tymi, którzy tam przypadkiem znaleźli. Niektórzy zaś filozofów epikurejskich, historickich ścierali się z nim. Niedni mówili, cóż to chce powiedzieć ten bajarz, drudzy zaś zdaje się, że jest zwiastunem obcych bogów. Zwiastował zaś bowiem dobrą nowinę o Jezusie i zmartwychwstaniu. Zabrali go i zaprowadzili go Zabrali go i zaprowadzili na aeropak, mówiąc, czy możemy się dowiedzieć, co to za nowa nauka, którą ogłosisz. Słodził bowiem jakieś niezwykłe rzeczy w nasze uszy, chcemy za to wiedzieć? o co właściwie chodzi. A wszyscy tyńczycy i zamieszkali tam cudzoziemcy, na nic innego nie mieli czasu, co na opowiadanie i słuchanie ostatnich dowień. Mowa Pawła na aeropagu. A Paweł stanął się pośród,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 zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdy sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Jednego pnia też wszystkie narody ludzkie, a mieszkały na całym obszarze ziemi. Ustanowiszcie dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, gdyby szukały Boga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 Wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się pamiętali. że wyznaczył dzień, w którym będzie spełnił świat. sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez go z A gdy już słyszeli o stanie, jedni się naśmiewali, drudzy zaś mówili, o tym będziemy się słuchali innym razem. I tak Paweł wyszedł spośród nich. Z niektórzy mężowie przyłączyli się do Niego i uwierzyli, a wśród nich Dionizy, Aeropagita i niewiasta imieniem Damaris oraz inni z nimi. Hmm. Czyli mamy dalszą podróż Pawła aż do Tesaloniki, gdzie, jak czytamy, była żydowska synagoga. Czyli tutaj przeszli przez Amfipolis, Apolonie. Zachęcam później jeszcze do popatrzenia na mapę. No tak w poprzek. Tak. Jak idą dalej. Ja Z na zachód. Mhm. I jak widzimy, Paweł miał taki zwyczaj. No zawsze do synagogi. Chodź. Jak była synagoga, no to najpierw szedł do synagogi i tak było przez trzy szabaty. Czyli przez trzy szabaty rozprawiał z Żydami w synagodze, w Tesalonice na podstawie pisma, czyli Starego Testamentu, prawda? Bo tylko takie pisma były, i takie były uznawane przez Żydów, wyjaśniając i nauczając, że Chrystus miał cierpieć i powstać z martwych. Oraz ten Jezus którego Wam głoszę, jest Chrystusem. Ciekawy jestem, czy byśmy byli w stanie wyjaśnić Żydowi, że Chrystus musiał cierpieć i powstać z martwych, oraz że on jest tym właśnie zapowiadanym. Wsłanie Starego Testamentu. No tak, oczywiście. W 53. No, czyli byśmy pewnie tam zajrzeli, do Izajasza 53. Gdzie jeszcze byśmy zajrzeli? Jak jeszcze Żydom pomóc zobaczyć, że On jest tym Chrystusem, który musiał cierpieć i powstać z martwych? Gdzie z martwych stanie znajdziemy w Starym Testamencie. Paweł też tego nauczał na podstawie pisma. Jest gdzieś w Starym Testamencie, że Chrystus musi zmartwychwstać? Nie. powstać? Co? Pan Jezus się powołał na Jonasza. A Jonasz trzy no, dni. No, no, Jonasz został w po trzech dniach zbudzony do życia. Wydaje mi się. Okej. Okay. Mamy Psalm. Psalm. 22. Gdzie czytamy, że nie zostawisz mojej duszy w otchłani. To i tutaj apostołowie też z tego czyli z głosili zmartwychwstanie także są miejsca w Starym Testamencie które albo bardziej lub mniej obrazowo czy alegorycznie mówią o Chrystusie i tutaj to niezwykle ważne byśmy my dzisiaj czytając Stary Testament modlili się o poznanie też Jezusa w Starym Testamencie ponieważ On tam jest opisany tam te, wszystko, Pan Jezus mówi, całe pismo o mnie świadczy i wykładał swoim uczniom po zmartwychwstaniu u Mojżesza w psalmach i w prorokach, co o nim jest napisane. Więc tutaj też my dzisiaj nie możemy czytać tylko Starego Testamentu jako takiej historycznej rozprawy o tym, co kiedyś się wydarzyło, ale musimy tam szukać zapowiedzi Chrystusa, szukać tam tych wszystkich świadectw, które na Niego nam wskazują, ponieważ faktycznie o nim mówi całe Pismo. Wszystkie te rzeczy w taki czy w inny sposób na Niego wskazują i Paweł, widać, potrafił to robić. Także czytamy, że niektórzy uwierzyli, zobaczcie, czwarty wiersz, to jego, ten jego wykład oni to już, to już jest parę lat po tym, jak Chrystus odszedł do nieba. Oni nie widzieli Jego zmartwychwstania. Oni nie widzieli tego, o czym Paweł im świadczy, że to miało miejsce. Więc tutaj niektórzy z tych Żydów, zobaczcie, uwierzyli i przyłączyli się do Pawła i Sylasa. I również mnóstwo pobożnych Greków, czyli tych, którzy tam byli albo prozelitami, albo jakoś wierzyli w Boga Izraela i niemało znamienitych kobiet. Czyli tutaj widzimy spore grono ludzi było owocem tego Pawłowego nauczania w synagodze na podstawie pism. Natomiast ci, którzy nie uwierzyli Żydzi, Żydzi, którzy nie uwierzyli po raz kolejny widzimy, co było ich motywacją? Zazdrość. Zdjęci zazdrością, czyli zazdrością o naśladowców. To jest niestety jeden z takich symptomów jakiejś duchowej choroby, jak ludzie są zazdrośni o innych wiecie, ludzi w Którzy, którzy ich opuszczają, czy którzy odchodzą, czy nie wiem, przechodzą gdzieś indziej. W Żydów to się tak nie związało z takimi zyskami, bo jak mieli więcej wyznawców, mieli jakieś To zawsze się z tym wiąże. Cały czas pieniądze. To niestety to, to zawsze się z tym wiąże. No bo wiadomo, im więcej braci, sióstr nawet zboże no to też to się wiąże z jakimiś tam ofiarami, tak? które pomagają społeczności funkcjonować. Natomiast jeśli to jest naszą motywacją, to jest z nami I bardzo źle. Jeżeli nas motywuje liczba członków na zasadzie ile z tego będzie pieniędzy, no to jesteśmy naprawdę w opłakanym stanie, tak? jeżeli to jest naszą motywacją. Jeśli nam zależy na dobru duchowym, braci i sióstr, no to będziemy się radować ze wszystkich, mówię, którzy gdziekolwiek się nawracają, gdziekolwiek przychodzą do Pana. Owszem, jeśli widzimy gdzieś jakąś zwodniczą naukę, widzimy gdzieś tolerancję grzechu, widzimy jakieś niebiblijne praktyki, no to nic dziwnego, że się niepokoimy i że raczej się nie cieszymy, jeśli tam by nasi bracia czy siostry trafiali do takich miejsc, a z drugiej strony, jeśli oni chcą tam bardziej iść niż być w zdrowym zboże, to raczej wskazuje, że to nie są chyba nasi bracia, siostry, albo są to ludzie, którzy najwyraźniej potrzebują takiej bolesnej, duchowej lekcji. I też musimy to przyjąć spokojnie. Nie możemy się teraz, że tak powiem, yy, no, złościć i gniewać i, i wściekać, że ktoś decyduje pójść tam czy tam. Yy, albo jest to lepsze miejsce, chociaż my tego nie widzimy, bo nam się może dawać, że u nas jest najlepiej, ale może akurat dla kogoś, jakieś inne miejsce jest lepsze dla jego duchowego rozwoju. Więc to, to powinniśmy spokojnie przyjąć, bez stresu, bez nerwów. Albo być może są to ludzie nieodrodzeni i muszą popaść w jakieś tarapaty duchowe, żeby im się otworzyły oczy na ich stan, a czasami po prostu Bóg ich jakiejś lekcji chce nauczyć. Mieliśmy takie przypadki tutaj różnych braci siostry, którzy nas opuścili na jakiś czas, a potem wrócili z przeprosinami, z wyjaśnieniami, Czego się nauczyli, będąc tu czy tam. Także myślę, że tutaj nie powinniśmy też jakby dźwigać tego brzemienia, yy, zatrzymywania ludzi. Żydzi tutaj widać od razu, widzicie, po paru tygodniach, po trzech tygodniach, słysząc to, co Paweł mówi, że on nie naucza jakiegoś innego... Pisma, jakiegoś. On przecież wszystko na podstawie pismu im tłumaczył, prawda? Ale ci, którzy w to nie uwierzyli, widzimy, że zazdrość była w ich sercu. O to, o to, że inni uwierzyli, że odeszli, że może było ich tak wielu. I zobaczcie, co zrobili. Dobrali sobie. Kogo tam macie? Niektórych niegodziwych mężczyzn, zresztą próżnujących na rynku. Właśnie próżniaków. I tam co nie mieli co robić. Takich właśnie sobie dobrali. To niegodziwych. I dosyć dużą grupę im się udało zebrać. I co zrobili znowu? Podburzyli miasto. Nie, że prowadzili dyskusje, Nie, że tłumaczyli. Nie, że siedli z nimi pokazali, że Paweł nie ma racji. Że błądzi. Nie. Oni nie mieli argumentów. Nie mieli, nie mieli biblijnych argumentów. Tylko przemoc. Przemoc tylko właśnie wzburzanie kolejnego jakiegoś zamętu. Tak jak było przywyroty na Jezusie. No, tak jak było z Panem Jezusem, tak jak wcześniej widzieliśmy, to samo zrobili wcześniej Filipi. Więc naszli dom Jazona i najwyraźniej oni się u Jazona zatrzymali w domu, więc tam naszli go i szukali ich aby ich wyprowadzić przed lud. Jednak ich nie znaleźli, więc złapali jazona i niektórych braci i ich zaciągnęli przed przełożonych miasta. Zobaczcie znowu, jakie zarzuty. Oto ci, którzy... Co? Czynią zamian Który to werset? Szósty wiersz. Cały zamieszkały świat. Tak, wiedzą, że cały zamieszkały cały świat, świat przewrócili do gór nogami, zburzyli. Czyli zarzucają im, że oni robią zamęt o, to prawo, to wszędzie, w całym, w całym świecie robią zamęt i przyszli też do no, Tylko do ludzie mają to, co mają. Zauważcie, że nie ma tutaj żadnych konkretnych znowu konkretnych jakichś zarzutów. Są ogólnikowe tak, jakieś. Zamęt. Tak, ogólne jakieś stwierdzenia, tylko teraz. Jeśli zamęt, no to gdzie ten zamęt zrobili? Kogo tutaj skrzywdzili? To jest specjalnie robiony zamęt, żeby w tym zamęcie uzyskać zwierzchność, uzyskać siłę, uzyskać prawo, którego nie ma. Więc to jest coś, przed czym się musimy, kochani, wystrzegać. Jak ktoś do nas przychodzi z jakimiś zarzutami na kogoś innego, to lepiej zawsze drodze, musimy, to Znaczy najpierw musimy zapytać o konkrety powiedz mi konkretne tak. rzeczy i powiedz mi, czy jesteś gotów twarzą w twarz powiedzieć to samo przed tą osobą, tak? Bo jeżeli ktoś, wiecie, za czyimiś plecami coś chce mówić, to już powinniśmy nabrać podejrzeń, tak. że to jest jakaś plotkarstwo, że to nie jest, jest tej jakieś tej, albo zazdrość właśnie, albo ktoś ma jakieś swoje ukryte motywy, pretensje, mm. więc pierwsza rzecz, którą powinniśmy zapytać, czy jesteś gotów powiedzieć to samo w obecności postodoczy, tej osoby? Tak. Jak, jak chcesz tutaj na tą osobę mówić, to ja później chcę rozmowy z tą osobą i że ty powiesz to, to samo przy tej osobie. Hmm. Czy jesteś gotów Ale nie na można to? mówić za osobę, tylko Nie, ja Ale Jeżeli imieniami. mówimy o jakiejś osobie, tak jak tutaj, widzimy, oni po prostu y, krzyczą, nazbierali A sobie, sobie jakichś po prostu ludzi i próbują robić kolejną zadymę, bez konkretów. Więc my musimy też zapytać o konkrety, nie jakieś ogólniki, tylko konkrety. Kiedy, kto był świadkiem, co się stało? Konkrety, tak? mhm. I wtedy dopiero możemy się tym zajmować. Wtedy się możemy. Jak nie ma konkretów, że ten mówi, no, a ten brat czy siostra, to, to, to, czy tamto, czy siam. Konkrety, ma sobie pomówienia. To są, pomówienia. Tak. To są no, jakieś tak. pomówienia. Tak? Natomiast o, chcemy konkretów. I czy są na to jakieś dowody? Czy jest coś, na czym się możemy oprzeć? Tak jak widzimy, prawo wymagało dwóch lub trzech świadków, więc to są ważne rzeczy, że, że musimy znać konkrety i też być gotowi na konfrontację z tą osobą, że, że jeżeli tak jest, to chcemy, żebyś to powiedział przy tej osobie i wtedy możemy coś z tym robić. Jak ktoś na to nie jest gotów, to w ogóle nawet nie ma co rozmawiać, bo, bo mówię czasami... No tak, ale, jakich... Taka ignorancja z naszej strony tak. może wprowadzać u niego inne reakcje no to zależy, z kim mamy do czynienia Właśnie. z jakim problemem. Bo jak przychodzi dziecko, no które nie. mówi, że zostało skrzywdzone, no to nie możemy tego zlekceważyć. Nie. Ale znowu, musimy to zbadać. Tak? Tak. Musimy, to zbadań, tak. musimy to skonfrontować. Musimy to... Natomiast wiemy, natomiast wiemy, że są pewni ludzie, którzy mają tendencję do pomówień. Są pewni ludzie, którzy mają tendencję do domysłów. Coś tam widzą, coś tam im się wydaje. Lubią plotkować. Lubią no, plotkować. Dokładnie, się. i po prostu to jest ich zajęcie. Dla mnie taki człowiek, który ja będę inaczej Albo czasami, tak jak tutaj, widzimy, że jest to kwestia jakiejś zazdrości, kwestia jakichś złych motywów. Tak? Nie mówią prawdy, nie mówią o co chodzi. A prawda no, boli tylko mówią coś, co chcą, żebyśmy my usłyszeli, bo chcą nas nastawić przeciwko komuś. Tak jak tutaj chcieli nastawić tę władzę przeciwko Pawłowi i jego towarzyszom. Więc tego musimy być świadomi, że jest wiele takich ludzi, którzy niestety z różnych nieczystych motywów, pobudek, zazdrości, chciwości, czasami jakichś osobistych pretensji albo domysłów, po prostu różne rzeczy mówią i naprawdę. w chodzi o zazdrość. Musimy uważać, żeby nie stać się ich współuczestnikami w ich, w ich grzechu, tylko trzeba wtedy ich skonfrontować i zbadać sprawę i dopiero wtedy ewentualnie jeśli trzeba, no to wtedy się tym zająć. Tak? tak jak pismo mówi, wziąć dwie, trzy osoby i dalej tą sprawę. A najlepiej taką sprawę rozstrzygnąć przed pójściem do sądu. No najlepiej w oczywiście, jeśli to jest możliwe, to tak. Natomiast tutaj ci ludzie widzimy, nie mają w ogóle chęci e, dochodzenia sprawiedliwości. Oni tylko i wyłącznie mają chęć wypędzenia tych ludzi z miasta. O to im chodzi. tak? Oni mają chęć wypędzenia kogoś niewygodnego. Dokładnie. Nie pasuje im to, Może że oni tutaj jacyś ludzie wierzą, się nawracają się. Tam. Tak, tak. Więc tutaj tak. zazdrość. Tu jest to wprost powiedziane. Chodzi się konkretnie o swoje właśnie interesy. O swoje pieniądze, o swoje stanowiska. Oni są zagrożone, się czują zagrożeni. Nie tylko Żydzi, jak widzieliśmy wcześniej, bo w Filipi a, też to samo było Wszystko. dotyczyło tych, a później zobaczymy w Efezie kolejnych ludzi, którzy też. No więc to jakby to jest w naturze ludzkiej. Mamy swoje interesy, czy to religijne, czy to finansowe, tak. czy inne. I jak one są zagrożone, no to niestety ludzie się posuwają do różnych środków żeby tych interesów bronić. Nie zawsze, tak jak widzimy, uczciwie mówią o co chodzi. Więc musimy te rzeczy badać, musimy te rzeczy sprawdzać i upewniać się, że nie dajemy się w coś wciągnąć, co jest, co jest złe. Czas nam minął, także będziemy się modlić. A jak Bóg pozwoli, za dwa tygodnie, bo za tydzień mamy u baptystów modlitwę w zborze baptystów w środę o 19.00. Także na 3 maja przy starostwie. Jak ktoś nie był Kwestia, jeszcze. Larger... 3 maja. Tam, gdzie starostwo, powiedział, tam, gdzie samochód tam no To kawałek dalej, Tam, to, to dosłownie taki kawałek. Jest, się zna, na przeciwko jest Na przeciwko jest jest to jest? jest to jest? Ką jest? No, ale ja to nie no, pomoże. Nie zapomnę okularów, zostawisz. pomoże. Tadeusz, okolarki, żebyś nie zapomniał. Masz na głowie, możesz nie. zapomnieć, nie. żeby je zostawić. To są, to są brata tutaj... To są moje. To, to twoje? Miasto. A, przepraszam. Nie. Myślałem, że to wzięły stąd. To są Myślałem, że to są... o tym widziałeś jego jakieś? To ma jakieś takie filtry. nie? A, okej, okej. Myślałem, sorry. Nie myślałem, że są moje. Ja sobie po prostu robię. Nie nie nie A Biblię przyniosłeś krzywowi? Nie. Powiedziałam? No Dlaczego nie? Okej, okay, dobra, powinienem Nie wszystkich do uchwały. że ta osoba nie zawiodła, bo chciała tu przyjść, w końcu zrezygnowała. Myślałem, że ta Biblia, która. Mógł jakbyś jakoś wzmocnił ten No, no, to nie ten droga. Nie ten droga, nie. Trzeba się modlić. Do pana Jezusa. Nie. Ja codziennie się modlę. Do Pana Jezusa. I codziennie widzę Boga. Widzisz Go. Tak, jak A, widzę tak. Jezusa, to widzę Boga. Tak jest, ale w duchu mówisz. Nasze oczami tak. fizycznymi. No jeszcze nie. <grych> Pomódlmy, no, się, się Pomódlmy się, go. do Pomódlmy się. nie? Jego zobaczymy dopiero, jak tam na drugiej stronie. 1914 biedziemy. rok Jezus szedł na no. zimie. Oto ty wierzysz w te świadkowe bzdury. Nie, on jest na ziemi. On zawsze jest tutaj na ziemi w swoim kościele. Powiedział, że będzie z nami aż do skończenia świata. Ale no z tymi, którzy do niego należą, tak? Wszyscy kościele Jezu zawsze tutaj w kościele. Pomóżmy się. Dobra, Kochany nasz Panie, dziękujemy Ci za Twoje Słowo, w którym widzimy Twoje różne cudowne działania, cuda, zbawienie ludzi w różnych okolicznościach, ale też cierpienie Twojego Kościoła, cierpienie tych, którzy Ci wiernie służą. Modlimy się, żebyś pomógł nam ufać Tobie, polegać na Tobie i też w każdej sytuacji wielbić Ciebie. Jest. Czy to wtedy, kiedy wszystko się pomyślnie układa, czy też kiedy przychodzą problemy, trudności, przeciwności, cierpienia. Daj nam być Twoimi chwalcami w każdym miejscu, w każdym czasie, składać o Tobie dobre świadectwo. I też coraz lepiej znać Twoje słowo, aby móc też wykazywać na podstawie pisma, nie na podstawie naszych jakichś pomysłów, czy ludzkich słów, ale właśnie na podstawie pisma kim jesteś, na czym polega Twoje zbawienie. I daj nam, Panie, też oglądać te dusze, które nawracają się do Ciebie, które szczerze są przemieniane do głębi, które chcą iść za Tobą i służyć Tobie. Prosimy, daj nam oglądać Twoje działanie i radować się z Twojego działania, gdziekolwiek ono ma miejsce. Cieszyć się i weselić ze wszystkich, którzy Szczerze służą Tobie, kochają Ciebie, wielbią Ciebie. Bądź wywyższony i w naszym życiu, i w Twoim Kościelnym. Nasz drogi Panie i Sławicielu. Amen. Amen. Amen.